Tak, I zaczynamy y, drugi w tym roku on live. Z tej strony mówi do was Maciek, który może pokazywać, sływać, bo jest chory. I Andrzej Famielec. Tak, witam serdecznie z Barwał Dudolnego, zaśnieżonego. No, można powiedzieć, że w ogóle jestem prawie odcięty od świata. No, także Andrzej jest odcięty od świata, ja będę wam kaszlał. I taki bardzo, bardzo, bardzo prowizoryczny podcast podcastofon dzisiaj nagramy. I co jeszcze? No i będziemy omawiać przede wszystkim bardzo dobre podcasty, które znajdują się w katalogu podcastów.pl Będziemy odbierać telefony, o ile ktoś do nas zadzwoni. Przypominamy nasz login na Skype'ie ethercast.net Zapraszamy na czata na www.ethercast.net łamane przez chat i co jeszcze? No i przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, że to był długi tydzień. Dłużył mi się on okropnie, a podcasty też można powiedzieć. wydawały mi się, że są same dwu i dużo i, i godzinne. Tak, ten tydzień obfitował w długie, ale też dobre podcasty, myślę. Tak, podcasty były bardzo dobre. Muszę powiedzieć, że z większości podcastów, które odsłuchałem, mam nadzieję, że odsłuchałem, wszystkie, które wypadły nam do omówienia, yy, będziecie zadowoleni. Co prawda musicie się uzbroić w dobrą kawę, najlepiej taką mocną, żeby nie zasnąć podczas słuchania, jeżeli słuchacie wieczorową porą. No bo jak się podcast zaczyna i trwa 2,5 godziny, a jest godzina 10, to można sobie kimnąć. Chociaż mi się chyba udało raz na jednym podcaście zasnąć nawet. To może, Ale o tym będziemy mówić później. To może właśnie przeskoczymy do omówienia podcastów, które w tym tygodniu zaszczyciły nas, pojawiając się w swoim, katalo w swoim w katalogu podcastów. A zaczynamy podcastem Rozmowy w nocy. Tragedia w Newtown. To jest podcast oczywiście prowadzony przez Kubę. To jest z Radia na Fali, wycięty podcast. W tym podcaście Kuba zachowuje się inaczej, ponieważ omawia tragedię, do której doszło w miejscowości Newtown. Także to jest taka, taka miła odmiana, jeżeli chodzi o podcast rozmowy w nocy. Ja bym tutaj powiedział, że nie tyle to jest odmiana, co raczej ukazanie innej strony. Ukazanie tego, że tragedie, które się wydarzają, potrafią zmienić człowieka, który potrafi zamiast tak jak zwykle wychodzić na ludzie, do ludzi, tak naprawdę zastanawiać się nad y, metafizycznymi rozważaniami i chyba najważniejszym tutaj pytaniem było to, gdzie był Bóg? Ja znam na to odpowiedź i, i chyba sami też y, dzwoniący oraz Kuba udzielił na to odpowiedzi. Jak myślisz, że y, ten podcast można powiedzieć, pokazuje, że można liczyć u Kuby na także metafizykę, na rozważania, można powiedzieć, takie bardziej dosadne, bardziej głębokie, bardziej takie przestrzenne, aniżeli tylko takie wesołe. Wydaje mi się, że tak. Natomiast kolejny podcast to również rozmowy w nocy i ten podcast już jest, wraca tak jakby do tego, do czego przyzwyczaiły nas rozmowy w nocy, bo ten podcast nazywa się Nasze Kłamstwa. Dlaczego i w jaki sposób wszyscy kłamiemy? Ja Ci muszę powiedzieć, że tutaj nie za bardzo cieszyłem się z odsłuchiwania tego podcastu, bo niestety było to nadawanie z radia na fali, a Kuba wyciął wszystkie wstawki, także czasami czułem się jak kapitan Nemo, bo nie wiedziałem, o co chodzi, bo były tam fragmenty prawdopodobnie komercyjne, słynny prezenterki Loski, czy Billa, który na saksofonie kłamał i bardzo lubił panią Lewiński i tego mi bardzo brakowało, bo to było takie urwane i jako podcast powiem, nie sprawdziło się dla mnie. Następną pozycją w katalogu jest podcast Twój Andrzeju, bo to jest podcast Felietan z dzikiego miasta pod tytułem Przychodnia. No i tutaj Andrzej, tak Andrzej wylewasz, tak mi się takie odniosło wrażenie, że wylewasz swoją złość na system, który obowiązuje w polskich przychodniach, że pani recepcjonistka zamiast poinformować, że hej lekarka siedzi i się nudzi na przykład, i mogłaby Cię obsłużyć pacjencie, tak? Albo już nie bierze, już nie przyjmuje pacjentów, bo przyjmuje na przykład 30 osób dziennie, a przyszła sobie y, rano zamiast po południu, tak jak miała w grafiku, no to nie, nie, to tego nie uświadczysz w polskiej służbie zdrowia. I o tym właśnie jest felieton z dzikiego miasta, który mogliście usłyszeć już jakiś czas temu na antenie naszego radia, a teraz pojawił się... Właśnie 2 lutego jako podcast. Tak, tutaj masz rację. Ja tutaj wylewam trochę pomyj, ale... jak nie Powiedz mi, jak nie wylewać pomyj na Służbę Zdrowia? No, wiesz, moim zdaniem nie powinno się już kopać leżącego, no ale czasami... Czasami to jest e, jedyne rozwiązanie. No bo co, pójdziesz do pani doktor i powiesz jej, że ona jest taka i siaka i owaka i, i generalnie jest B. No bo generalnie jest B. Ale o tym, o tym już mówiliśmy. W tej chwili przeskakujemy do podcastu prostego. Zjawiska paranormalne i duchy. Duchy. To w ogóle był paranormalny podcast. Tym razem chyba nie zostawię na nim suchej nitki. Obiecałem sobie, że będę spokojny, że nie będę mówił, że podcasty są złe, ale tutaj prowadzący naprawdę nie wzniósł się na wyżyny tego, co potrafił. To jest kolejny podcast pod tytułem Co mówi Wikipedia o... I to odczytany takim beznamiętnym, spokojnym głosem z karteczki. Ja tutaj bardziej... Po opisie tego podcastu, że to jest podcast niepoprawny politycznie, że on się rzuca z pazurami, z zębami na wszystko. Pokazuje, jak żyć, co powinno być wartościowe, co powinno być piękne, czego się powinien trzymać ten chrześcijanin, bo to przecież, o ile nie, nie pomyliłem, nie, nie pomyliłem. O ile to wszystko powinno być wartościowe. A tu, a tutaj nam pokazuje, że. A tutaj mamy ducha. Tu jest taki duch, tu jest tamten duch. Ja chyba na tym właśnie przyznałem. Ale możemy się też dowiedzieć, co to jest tabliczka Lewiego, z tego co pamiętam. Oraz czym się różnią poltergeisty od innych zjaw. Ale, przedos... ale, ale ja nie wiem, co to ma do misji programowej podcastu. Również nie wiem. Natomiast przedostatnim podcastem, który się pojawił 2 lutego jest podcast polski Detroit Łukasz Witkowski funduje nam krótkie podsumowanie projektów, które wy, wy, wykiełkowały na kickstarterze, a są związane z miastem Detroit i między innymi możemy się dowiedzieć o bardzo ciekawej usłudze nie pamiętam jak się w tej chwili nazywa, jeżeli chcecie się dowiedzieć co to dokładnie jest to zapraszam do wysłuchania, natomiast chodzi o to że wysyłamy formularz tak jakby na stronie czy dzwonimy do pana, który nam mówi ok, za tam nie wiem 15 minut będę i przyjeżdża autobus albo taki busik który nas zabiera i to nie działa tak jak taksówka, że w momencie, kiedy zadzwonimy, to tutaj pan nas, na nas poczeka, tak? To działa właśnie tak jak zwykły autobus, który jak przyjedzie na przystanek, ci nie zastanie, no to sobie pojedzie. Także można sobie własną trasę zamówić i no tobie jest bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że w Polsce brakuje tego typu rzeczy, tego typu realizacji, no ale usłyszeliśmy o tym w polskim Detroit. Myślę, że... Tak, Maciu, właśnie tutaj w polskim Detroit jest pokazane to, co było bardzo dobre jeszcze rok temu w polskim Detroit. Czyli to Detroit, to życie, można powiedzieć ten fan. Tutaj wreszcie nasz Łukasz wrócił do tego, co kochał najbardziej, do życia nie jest taki jakiś oklapnięty może go przybiła ta polska rzeczywistość yy, czy chociażby jakieś wyjazdy tutaj, szukanie tego odnajdywanie się w Polsce bo wrócił i zaczął być tym starym, dobrym Witkowskim tym, którego się słuchało no można powiedzieć z jajami czekało się na te jego yy, kolejne pokazania no ale za to yy, muszę ci powiedzieć, że yy, yy, te kickstartery i te opowiadania wszystkie, które się pojawiły, to przywiodły mi na myśl to, że u nas jest także taki kickstarter, który się nazywa Polak Potrafi. Już kilka projektów zostało wycenionych, zrobionych, opłaconych i udało się mam nadzieję, że i u nas co prawda nie jesteśmy tacy rozwinięci jak Amerykanie ale że też będziemy mogli na spokojnie iść do przodu tutaj jeszcze chciałem pozdrowić RKRR, który pojawił się na czacie Ethercast.net przypominam www.ethercast.net łamane przez czat i chciałem was wszystkich zapewnić, że to pierdzenie, to teraz słyszycie to jest wina połączenia pomiędzy mną a Maćkiem i tego już później nie będzie słychać w audycji, która będzie do odsłuchania offline Tutaj mamy po prostu niestety jakoś, yy, nasze Skype'y są niekompatybilne, bo nadajemy z różnych systemów. No, ale ja tutaj wracając muszę jeszcze do protokołu, do... tak, bo, bo to jest właśnie wina niekompatybilności protokołów, znaczy nie wiem, protokołów, nie wiem, no, Skype się nie, nie potrafi dogadać w ogóle. W ogóle no, 10 słuchaj, minut walki, żeby pod, rozpocząć podyskać. rozmowę. Ty używasz Scape'a, który był wyprodukowany jeszcze zanim skape nie był w Microsoftcie. Ja mam Scape'a, który już został kilka razy przez Microsoft zmodyfikowany. Więc co ty się dziwi, że to jest niekompatybilne? To nie może być kompatybilne. Zresztą, jak będzie jakiś IT, można powiedzieć, dobry geek, który na tym będzie umiał powiedzieć, co, mikrofon, co Microsoft zrąbał w tym Scape'ie, to ja zapraszam, niech zadzwoni, niech nam powie i niech nam wytłumaczy. A my z chęcią przyjmiemy tę wiedzę, a jakby jeszcze nagrał o tym podcast i powiedział o nam wszystkim, że tak robić, żeby nagrywać, albo najlepiej używać jakiejś całkowicie innej e, komunikacji, a najlepiej jeszcze jak pokazał to zrobić, albo najlepiej nagraj podcast, wytłumacz i zapraszamy Cię, opublikuj to, bo to jest najważniejsze. Także Maćku, ja myślę, że polski Detroit to jest dobry przykład jak robić dobre podcasty o miejscach. Pojawił się Witkowski, wrócił do tego Detroit, pokochaliśmy na nowo to Detroit i pokazało się, że Detroit żyje. Po tym roku, co go nie było, gdzie już baliśmy się, że to Detroit w ogóle padnie, no bo przecież tam całkowicie ten przemysł samochodowy to kaput. Zresztą, jak mają takiego prezydenta i tak, i tak zaczynają lewicować, to ja się nie dziwię, że im się robi kaput, myśmy już to przeżyli, ale widzę, że tutaj Łukaszu, nagrywaj, nagrywaj na nowo tak, jak nagrywałeś, bo to mi się podoba. Zanim zakończymy dzień 2 lutego dnia, dzień 2 lutego yy, powiemy jeszcze o podcaście siódme niebo to jest kryterium religijnej prawdy jest to podcast wyjątkowo krótki jak na siódme niebo w tym podcaście yy, siostra Michaela Pawlik opowiada na temat yy, fascynacji młodych ludzi yy, innymi religiami głównie religiami wschodu siostra Michaela już nie pierwszy raz gości na audycji, na antenie Radia Maryja. No i tutaj wyjątkowo krótki podcast. Myślę, że warto przesłuchać. Jest to miła odmiana od podcastów trzygodzinnych ze stajni siódmego nieba, a czy coś chcesz o tym powiedzieć, Andrzeju? Czy yy, Tak, tutaj chciałem powiedzieć, że napaliłem się, naprawdę napaliłem się na ten podcast. Yy, popatrzyłem się 30 minut. O wow, to będzie skondensowane, coś fajnego, ale no niestety brakowało mi tej żywiołowości u tej siostry zakonnej. Brakowało mi takiego podejścia to jest to, to jest tamto. To już można powiedzieć takie bardziej Spokojne, wyważone. A ja lubię jak ktoś weźmie, walnie pięścią w stół o coś takiego, podniosę mikrofon, żeby Was po to nie zabolało. I wtedy wszystko wiadomo, co się dzieje. Ja lubię jak jest wyłożone to na to, to nie to. Ale co ważne, posłuchajcie tego podcastu, bo tam jest wytłumaczone, na czym polega ekumenizm. To nie jest to, że wszyscy klękamy obok siebie, walimy czułkiem w podłogę i udajemy, że nas nic nie różni. Nie. Tam jest wytłumaczony ekumenizm i pokazanie to tak naprawdę zostało niezrozumiane w asyżu, kiedy to było spotkanie, które zwołał Jan Paweł II. Posłuchajcie, warto, no bo dzięki temu będziecie mogli dyskutować z innymi na te tematy, a wiedzy nigdy dość. Tym oto sposobem e, omówiliśmy pierwszy dzień, który wchodzi w zakres naszego podcastofonu. Zmieniamy cyferkę na trzeciego, trzeci dzień lutego. I zaczynamy opowieściami Pastora Przedsiębiorcy, w których to Andrzej Burzyński pyta nas, czy mamy satysfakcję, czy zawód. I właśnie Andrzej, ty masz satysfakcję, a może masz zawód? Wiesz co, ja mam i satysfakcję i zawód, dlatego, że mam satysfakcję z tego, co robię. Wiesz co, ja tak naprawdę lubię grzebać się w tych moich książkach, lubię otwierać te stare, pomurszałe książki, czasami wyciągnę jakiegoś mola, jakiegoś żuczka, raz nawet kornika wyciągnąłem z okładki, bo była prawie taka drewniana, ale wracając do tego, co mówił jeszcze pastor, zawodem jest to, że akurat nie zarabiam tyle, ile bym chciał. No troszeczkę za mało na to, żeby sobie tak spokojnie doinwestować, chociażby mój sprzęt podcastowy, tak żeby mi nic nie szumiało, nic nie brzęczało, żeby sobie wybudować własne takie studio porządne, ogrodzić się, no koło lasem, żeby mi nawet wiatr nie hulał, żeby mi jak wyjdę sobie po prostu na zewnątrz posadzić tam kwiatki, wyhodować papugę. No, no może przesadziłem troszeczkę, ale y, brakuje mi tego wszystkiego, żeby y, i to jest ten zawód, ale za to kocham to, co robię, więc nie mogę do końca powiedzieć, że y, jest zawód, bo jest troszeczkę, można bym powiedzieć, takie y, niespełnienie. Czyli tak jak zawsze w życiu, beczka miodu, łyżka dziegciu. Natomiast w tej chwili przeskoczymy do Feliotonu z dzikiego miasta. Tak się ładnie produkowałeś o nie w swoim podcaście, więc ja wyprodukuję się o twoim podcaście. Podcast jak to Felieton jest dosyć krótki. I tutaj porusza Andrzej, czyli nasz współprowadzący. Poruszę problem y, Homeworking, tak? To jest tak nazwany jest podcast. Tak, tak, tak, homeworking, ale specjalnie napisane z błędem, żeby nikt nie pomyślał, że ja, ja to traktuję tak poważnie, to co tam napisałem, powiedziałem. Chociaż nie, po części to jest poważne, bo to jest prawdziwe. Ale nie mogę powiedzieć, że ten homeworking jest taki straszny czy taki dobry. On jest po prostu. To jest jak każda praca. Ją on się kocha i ją się nienawidzi. Pragnie się jej i chciałoby się od niej oderwać. Jeżeli ktoś non stop pracuje, w jakimś miejscu, to zawsze ma takie podejście, że a nóż by się to już mogło skończyć. Zrobiłbym coś nowego, ale jak rzucić coś, co cię kocha? To jest jak z kobietą. Wkurza cię, a mimo to przychodzić na drugi dzień do niej z kwiatkami, bo ją kochasz. Powiedz mi, Andrzeju, bo <śmiech> homeworking kojarzy się również z mobilnością czy masz takie miejsce najbardziej ekstremalne, w którym pracowałeś, bo ja przyznam szczerze, że specyfika mojego zawodu, znaczy zawodu, no jeszcze nie pracuję yy, stricte zarobkowo, nie, nie jestem na etacie, natomiast zdarzało mi się na przykład yy, kodować różne rzeczy w pociągu, czy też yy, przed albo tuż po egzaminie na uczelni. Już ci mówię. Tak, jest to mobilność. Biorę sobie laptopa. Jak mam jakieś, można powiedzieć, słabsze zlecenia, nie takie, że wymagają nie wiadomo ile giga, setek giga na dysku, że nie wymagają e, super rozdzielczości monitora, to biorę mojego siedmioletniego laptopa. E, tak, laptopa, nie notebooka, bo to jest laptop, on ma porządny wyświetlać 17 cali i to 3 do 4, więc wyobraź sobie, jaka to musi być piękna, fajna kobyła. Składzie sobie to na biurku i to wygląda jak komputer. I, e, no, e, chciałem tylko powiedzieć, że podobno się ludzie nie mogą z nami połączyć na Ethercast y, net i y, dziwne, dziwne, dziwne. Y, Maćku, czy możesz mi. Czy możesz powiedzieć ludziom, jak wejść na nasz kanał? Znajdziecie nas na TuneInie. Wy wchodzicie na tunein.com i wpisujecie ethercast.net i możecie nas słuchać. Jeżeli macie aplikację TuneIn w telefonie, to możecie albo właśnie w wyszukiwarce tej aplikacji wpisać Ethercast. Natomiast jeżeli nie macie, nie chcę wam się szukać, wystarczy wejść na naszą stronę ethercast.net. I tam w stopce jest link do strumienia, który można słuchać przez TuneIn Radio. Natomiast... E, powiem Ci, że jest właśnie błąd, Macieju, bo na www.eterka.net nie można odnaleźć. Aha, jedną www za dużo, wpisałem. www. E, nie, wszystko chodzi, tak, wszystko chodzi i nie wiem, dlaczego ludziom nie chodzi. Jeżeli chodzi o kanał czatowy, jest to kanał Irca na serwerze Freenode przez 2 enet port klas standardowy kanał oczywiście ethercast.net można tam wejść na przez klienta czatowego znajdującego się na naszej stronie ethercast.net łamane ethercast przez czat. natomiast o innych metodach łączenia się z nami takich jak skype powiem mam nadzieję Andrzej bo ja muszę odkrztusić y oczywiście dzwonicie na ethercast.net na Skype'ie. odbieramy Was, dodajemy do konferencji, słuchamy co macie do powiedzenia, mam nadzieję, że nie będziecie tak pierdzieć jak ja podobno pierdzę teraz słownie tak i że wszystko będzie w porządeczku. Macieju, czy możesz mi jeszcze na Skype napisać dokładnie jak ktoś może wbić na nas kanał, bo dobijają się na Facebooku ludzie i pragną być z nami. Tak jak mówiłem, najprościej wejść na naszą stronę internetową i wpisać, e, kliknąć w menu zakładkę Chat, jeżeli o czat chodzi. Natomiast nie jeżeli o... chcesz e, tunin, tak? Czy, nie, czy co? Nie o tuninie tylko chodzi o bardziej o. Y, y, strumień. Przepraszam, zapomniałem słowa, no wiesz co? Ja zapomniałem języka w gębie. Już się Andrzeju pisze, co prawda, muszę się wyciszyć, żeby nie stukać za mocno. Natomiast już piszę adres naszego strumienia. I bardzo dobrze. Teraz podaję właśnie na Facebooku, gdzie pisać czat. I U... podobno. To jakiś loading się wyskakuje. Trzeba będzie zobaczyć zaraz co się dzieje. Gdzie wyskakuje loading? Coś Robertowi Kesslingowi nic nie działa. No tak, on tam jakieś holenderskie wiatraki pewnie oglądał i znowu mu wszystko nie działa. Dobrze, to może te informacje, które podałem uznamy na razie za wystarczające. Jeżeli będą problemy to zapraszamy do kontaktu. Natomiast... Już, już, tak? już daję linka na Facebooka, oczywiście w zakładce Kocham Podcasting, bo tam wiadomo wszystko zawsze o naszym radiu, które promuje podcasting i zajmujemy się właśnie tym, żeby podcasterom było lepiej, przyjemniej i takie inne. A przy okazji chciałbym zaprosić do polubienia naszego fanpage'a radio Ethercast po wpisaniu w wyszukiwarkę na Facebooku Ethercast, albo jeżeli ktoś ma mnie w znajomych, no to ja to lubię. Więc zapraszam również do polubienia, podobnie jak Andrzej i kilku innych podcasterów, również lubią naszą radiostację Ethercast.net. Witamy także Hosa, Pepego i Byte Itera, którzy pojawili się na czacie i muszę powiedzieć, że jest dla nich strasznie, bo. No niestety, nie udało nam się dobrze ustawić połączenia. Ale to tylko dlatego, że Maciek wreszcie odsypiał, można powiedzieć, odsypiał prawdziwie po studencku swoją sesję. Ale skoro e, mówimy o Twoich obowiązkach, to wróćmy do naszych obowiązków. Co mamy kolejnego po naszym kochanym Łukaszu Witkowskim? E, oj, przeskoczyliśmy już troszkę dalej, bo Łukasz Witkowski to jest hu hu hu hu. hu. My już omówiliśmy proszę pana felietą z dzikiego miasta, natomiast w tej chwili powiemy o 30. odcinku podcastu Masy Kultury, czyli ta z końcem świata, Michał Kowal i Szymon Adamus zaprosili między innymi Mando i Skórę, a także <śmiech> przepraszam, możesz kontynuować? Yy, tak, a także yy, nie wiem kogo tam zaprosili, bo nie zapamiętałem, tylko znowu jak usłyszałem Skórę, usłyszałem Mando, zastanawiałem się czy to RSK się rozplenia, jak takie zombie, jak Walking Dead, ale w ogóle tam jest właśnie opowiadanie o tym, jak można, yy, inaczej, jak chłopaki chcą mieć koniec świata. I czy chcą być zagryzieni przez zombiaka, czy chcą, żeby było wielkie kabum, bum, cyk, cyk, niczego nie ma. Czy yy, w ogóle dowiadujemy się, że Mando byłby, można powiedzieć, idealną ofiarą dla zombiego, bo by z, nic, z nikim nie wygrał, niczym by nie przetrwał, a na pewno jest najgrubszy ze wszystkich mówiących. To Chyba nie za bardzo zespoilerowałem to, co oni mówili. Chyba nie. Myślę, że warto i tak wysłuchać, bo, bo to o czym powiedziałeś, to był tak naprawdę zaledwie ułamek podcastu, a my przejdziemy może do podcastu Sierra Papa. Jeżeli ktoś słuchał uważnie poprzedniego, poprzedniego, nie, dwa podcastofony temu, to muszę tutaj się, przy, muszę przeprosić, co prawda poprawiłem, to jest ogromna zaleta nagrywania fonu na martwo, ale na końcu się pojawiło serial Papa, <śmiech> tak, także no nie, tym razem to jest jednak podcast Sierra Papa, historia samolotu AN-2 Wiedeńczyk, czyli najdłużej służącego w polskich siłach zbrojnych typu samolotu, który miał dosyć niezwykłą historię, ponieważ posłużył do ucieczki kilkuszych w wojsku, które naraziły się władzy komunistycznej. Ten samolot możecie również zobaczyć w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Właśnie tutaj mamy cały czas problemy z tym, żeby nam to poszło. Ja za chwilę wrzucę Panom link do TuneIn'a. A tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie jest opowiedziana ta historia. Tutaj dowiedziałem się bardzo dużo ciekawostek na temat tego przelotu, na temat tego, jak to się w ogóle stało. Mi brakowało tylko... Wiesz czego mi tam brakowało w tym podcaście? Tego warkotu tego samolotu, jak było omówione, jak oni lecieli nim, jak oni uciekali za, za granicę, to tylko mi brakowało w tyle takiego warkotu silnika i takiego, takiej mowy, jak jest w kabinach samolotowych starych, gdzie się ten dźwięk tak rozprzestrzenia, rozgłasza. I wtedy to bym powiedział, że to jest mmm, miód, cud i orzeszki, naprawdę. Ale grupa Beskija, yy, przepraszam, Kiebeka yy, się spisała bardzo dobrze jak na podcast jak na nagrania, które dostarczyli. Kwestia nałożenia jakiegoś filtra to myślę, że jest do ustalenia w postprodukcji. Myślę, że następne odcinki będą jeszcze lepsze niż ten. No, na pewno będą lepsze od tego i ja się jeszcze zastanawiam, co by więcej to można było o tym powiedzieć wszystkim. No chyba tylko to, że czekamy na kolejny odcinek, bo ja się tak zastanawiam, czy to przypadkiem nie będzie jeden z najlepszych debiutów 2013 roku, bo chłopaki wystartowały w 2013 roku, tak? Hmm. Zamykając trzeci dzień lutego <śmiech> omówimy Tyflo Podcast, w którym jest mowa o tortilli, tortilli właściwie. E, otóż Ala e, Witek, czyli żona e, Witka. Pomóż, pomóż. No w każdym eee, razie Łukasz Witek. Żona, nie, słuchaj, nieważne. Nie wchodzimy w butach do cudzej sypialni. Nieważne kogo ona jest, żoną. Ważne, że nagrała podcast. Nagrała podcast, w którym e, powracamy do tyflopodcastów kulinarnych. Dosyć dawno nie słyszeliśmy e, tyflopodcastów w wersji kulinarnej. Ogólnie e, jest to jedyny chyba w tej chwili nadający podcast, który ma na celu jakieś przybliżenie gotowania, sztuki gotowania dla osób niewidomych, aczkolwiek wydaje mi się, że panowie z podcastu Anusz Widelec również bardzo dobrze to robią, no może brakuje tylko opisów jak, jakichś ciekawych sposobów jak wykonać niektóre rzeczy, także to jest powrót kulinarnych tyflopodcastów, Myślę, że osoby zainteresowane będą, z oczy, będą wyczekiwały na kolejny taki odcinek. Tak, tutaj ci jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że niestety to chyba to był to ten podcast, przy którym jechałem w busie i walnąłem w kibę. Musiałem się cofnąć i odsłuchiwać jeszcze raz. Dla mnie ta monotonia tego smażenia mi brakowało właśnie takiego to, co najbardziej lubię w kulinariach. To takie dygresje w czasie obierania ziemniaczków. E, opowiadanie o tym, jak ktoś pomocnie podpalił kuchni, porzucił e, na gorący tłuszcz coś i mu wszystko wybuchło. To jest właśnie to, co najbardziej lubię w tych programach kulinarnych. Dodatkowe rzeczy, które e, poza dobrym smakiem potrawy, dobrze powodują, że ktoś się słucha. Tego mi tutaj brakowało. O i chyba ja dzisiaj taki marudny jestem. Zresztą Filip mówi, że ja ostatnio cały czas marudny jest. A poniedziałek zaczniemy podcastem Dziwne Informacje. Ja odnoszę wrażenie, że ten podcast już gdzieś słyszałem, ponieważ możemy usłyszeć w nim m.in. o człowieku, który gonił 7 km w lekkiej koszuli i sandałach, czy tam klapkach za pociągiem, a także o czupakabrze na Ukrainie. Ale nie no, będę więcej zdradzał. No, no, no nie, mów, nie mów o czym to było więcej, no bo ile to ma, to ma kilka minut tylko i później znowu nie będą ludzie chcieli tego słuchać, bo powiedzą, że podcastofonie znowu wszystko streścili i człowiek nie ma czego posłuchać. Ale zresztą jest to za samą tą wstawkę, która tam jest, e, którą protologik zrobił, te dżingle, te dźwięki, to ja lubię tego słuchać. To po prostu jest cud miód No naprawdę takie mm, Super. Warto wejść na stronę i wysłuchać, ponieważ RSS-a w tym podcaście nie uświadczymy. A kolejnym podcastem, który przeskoczymy, tak dla zmiany, będzie Tydzień 5 2013, PZPD, czyli Dobro i Zło, Podcaster Zły, Podcaster Dobry, czyli poprzedni a... podcastofon wykonany. Tak, a, ta, a tam mamy PP i. E... Mamy Pepa i mamy Jacka i mamy informację, że nie można się do nas zadzwonić, bo chyba ty hostujesz y, rozmowę. Ja hostuję rozmowę? Ja nie mogę ja hostować rozmowy. Przecież ty do mnie dzwoniłeś. Jest Aga i Paweł. a czy dodaje ten, kto pierwszy doda następną osobę. Jest z nami Pepe, ale ja go nie słyszę. Y y jest? Znaczy, Zaraz mi... do niego w tej chwili. Widzę, że dzwoni do niego. Ale a ja te... tego nie widzę, żeby dzwoniło. Także może, także może ty spróbuj dodać. Spróbuję. Już, już to robię. Dodaj osoby do tej rozmowy. Dodaję. Dodaj. OK. No i teraz powinno do Pepe zacząć dzwonić. Dzwoni hmm. do Pepe. Rozmowa nieudana jest u mnie. Czyli no niestety... Hmm. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Ech, nie ma to jak niekompatybilność między Skype'ami. No może e, spróbuj Pepe jeszcze raz. Właśnie widzę, że mi się tu ktoś znowu pojawił. Ja próbuję dzwonić. Yy, I tutaj zobaczymy, czy nam się uda dzwonić. Zajęte! O, zajęte. No cóż. No cóż, cóż, chcieliśmy Was dodać, a Wy tutaj ani. No, bruglu. to jeszcze ja spróbuję ostatni raz. Jeżeli się nie uda, no co przykro mi. Naprawdę. To będziemy próbowali dobrze. później jeszcze. No i co, dodałem, ale mi się nie pojawił ta, ta No to ja muszę dodać. Dodaj osoby do rozmowy i. Ech, to Ty dodawaj, ja ja sobie odkrztuszę. Dobrze, a Ty w tym czasie jeszcze może. Jak yy, próbujemy się dodzwonić, próbujemy zwalczyć nasze programy, problemy ktoś techniczne... Witamy A. Cię, witamy Cię, dokładnie. Hello, hello, mogę, mogę się dodzwonić do Was od pół godziny normalnie, gorzej jak do RMF-u. Mhm. Bo do nas się nie można dodzwonić, u, u nas można tylko poprosić, żeby ktoś odebrał rozmowę. Yy, o co się rozchodzi, jak mnie słychać? Yy, słuchajcie dobrze, zapytamy jeszcze naszych radiosłuchaczy, jak dobrze nam słuchać Pawła? Obawiam się, że BP też będzie pierdział, ale no cóż, ja to naprawię w postprodukcji. Tak jest minimalnie, zrób co możesz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i was prowadzących dzisiejszą audycję live. Słuchajcie chłopaki, no powiem szczerze, bardzo mi się podoba dzisiejszy podkartofon i chciałem być z wami, ale jakoś mi się nie udało sporować na odpowiednią godzinę, ale cieszę się, że się zadzwoniłem. Pozdrawiam was serdecznie. Chciałbyś nam pomóc? A w czym? W prowadzeniu przecież jesteś redaktorem, można powiedzieć, już etatowym. No to już wam pomagam. Dobrze, także dołączył do nas, jak, sły, jak słychać, bardzo dobry podcaster. Ten, który Anuży Widelec niejedno nam o kulinariach opowie. Ten, I który także... nam zaraz opowie o swoim podcaście, ale najpierw ogłoszenie: A. I Hate Everything, czyli solowy album Błażeja Grygla z audycji Trzecie Oko. To jest ogłoszenie. Można go kupić za około 25 zł. No, jest podlinkowany no, treść. Podobno Podobna rewelacja. Jeszcze nie, nie dotarłem do niej, ale muszę sobie ją kupić, Słuchaj, bo... słuchałem bo człowiek, tego. który nie zna nut, ale nie zna nut i nie, nie jest wyszkolony, jeżeli chodzi o zapis nutowy, ale to, co on robi z tą muzyką, to jest niesamowite, to jest event. Ja to słyszałem. Człowieku, ja to słyszałem ja powiem ci tylko tak. <śmiech> Szkoda, że nie to, mam te 25 złotych na koncie. Tym, tym, którego takie rzeczy sobie kupuje. Mówię Ci, warto, naprawdę błażej, warto. Błażej. jeśli nas słuchasz, to ja ci uwielbiam. Ja po prostu lubię to, co Ty robisz z tą muzyką. To jest po prostu niesamowite, no naprawdę. Tylko, że szkoda, że on to człowiek, robi trzy lata. Ale wiesz, jeżeli człowiek, który nie ma wykształcenia, nie zna nut, a robi taką muzykę, robi takie rzeczy, to ja po prostu zastanawiam się, czy sam nie powinien się zająć muzyką, bo to jest, to jest niesamowite, to co gościu robi. On to kocha. Słuchaj, jak się kocha coś, to się robi dobrze to się robi dobrze, to się nie patrzy na przeciwności losu, bo po prostu się nie zważa na nic. To może czwarty dzień lutego zakończymy podcastem Anusz Widelec, który właśnie jeden z nagrywających, prowadzących ten podcast jest tutaj z nami, tutaj ukłon w stronę Pepe, no ale słucha nas też Jacek Kuchmistrz, drugi prowadzący, a w tym podcaście usłyszymy m.in. o tym, jak się smaży domowe pączki i zrazy wołowe z kaszą, czyli E, troszeczkę mi panowie obrzydziliście Tłusty Czwartek, muszę przyznać. Dlaczego? No, no, bo nie tak, chcę spoilerować. Jak ja, jak, jak ja usłyszałem, jak oni robią te pączki, to ja stwierdziłem, że nie, no ten odcinek to im się zdecydowanie nie udał. Ja mam od tygodnia co dwa dni nowy przepis na pączki od teściowej. Teściowa y, woła mnie, żebym spróbował, wyraził opinię, a to taka mąka, taki rodzaj smażenia, takie nadzienie. Tu siam to duże pączki, małe pączki y, z mączką ziemniaczaną, z mączką y, inną. Y, no to... Jędruś, właśnie w pączkach chodzi o to, że tych pączków jest y, ze 20 przepisów staropolskie, poznańskie, irlandzkie, jakieś tam kurcze, mm, holenderskie, jest takie śmakie i owakie, a my... Y, w sensie ja podałem przepis na pączki, które są sprawdzone u nas w domu, przynajmniej ze 3 lata już robimy te pączki i to jest przepis najlepszy, który nigdy nas nie zawiódł. i te pączki robił w Filipilandii, robił Jacek w Anglii, robimy my co roku i te pączki po prostu wychodzą, także to jest przepis sprawdzotny, jeżeli z tego przepisu skorzystacie to zapewniam, że te pączki będą udane. A skoro mówimy już o Jacku, to Jackowi coś chyba nie wyszło? Miało być co innego, a wyszły zrazy, tak? Dobrze pamiętam? Nie, nie, Jacek zawsze miał ochotę na zrazy wołowe i właśnie te zrazy nam prezentuje. Zrazy z kaszą. Słuchaj, świetna potrawa. Nawet moje dziecko zje, a moje dziecko byle czego nie zje. A właśnie taką wołowinę z kaszą, która jest bardzo zdrowa, zje zawsze i z ogórkiem kiszonym. I to też polecamy. Posłuchajcie sobie. Dobra, to była audycja, tak myślę. Bardzo smakowity podcast. To teraz zmieniamy cyferkę. 5 lutego. Zresztą, zresztą jeszcze mm. wyjdę Ci słowo. Wiecie, że my byle czego nie interpretujemy. Dokładnie. Mm -hmm. A już witelec, tylko dobre przepisy. Tylko takie przepisy, które można, można zrobić naprawdę bez problemu. Nie ma jakichś niedomówień. Jak chcesz słuchać? chcą. To, co podajemy, to my naprawdę mamy sprawdzone. Przynajmniej jedna z nas, y, dwóch osób prowadzących ten podcast robi ten przepis wcześniej i jeżeli coś wychodzi w trakcie, że coś się nie zgadza z przepisem, to my zaraz korygujemy go, podajemy. Co należy zrobić, żeby to danie wyszło? Ale skoczmy do wydania głównego z Hupko. A to ja jeszcze Mależy... powiem tylko, że y, było w którymś odcinku a już Widelec z poprzednich odcinków, że jeżeli słuchacze sobie życzą dokładnych miar, to podajecie dokładne. Jeżeli życzą sobie miar na oko, to podajecie na oko. Także podcast, który dostosowuje się do słuchaczy. Polecam, polecam. Chociaż teraz... ja bym ci, maciu zapewnił, że sypanie mąki na oko nie jest przyjemnym doznaniem, bo wczoraj mi właśnie Franuś wziął i sypnął mąką w oko i uwierz mi piekło, oj piekło. Próbujemy się jeszcze dodzwonić do Roberta Kesslinga naszego, można powiedzieć, ojca dyrektora podcastofonu, być może odbierze od nas rozmowę i będziemy mogli porozmawiać. To w czasie teraz... właśnie zmienimy cyferkę i zapytamy się e, Martina Lechowicza, czy należy udawać przed obcokrajowcami, że jesteśmy patriotami. W tym odcinku Marcin Kosiński, czyli Hugo z kontestacji, w wydaniu głównym, e, jak sam powiedział na początku, zaprosił Martina, bo nie miał kogo zaprosić. A czy Ty, Pepe coś byś chciał powiedzieć na ten temat? No, faktycznie, tutaj Martin e, występuje w roli wypełniacza do, do tej audycji, bo jak to Hugo się śmieje, naprawdę już nie było kogo zaprosić, to wziąłem Ciebie, podcastera podrzędnej kategorii, gościa z dolnej półki, ale fajnie się słuchało i w sumie chłopaki dosyć fajnie rozprawiali na temat, hmm, czy jesteśmy patriotami, tak? No to teraz przejdziemy Co to do... Było? Co to było? Yy, tak było o tym i muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie było to wszystko omówione, podobał mi się ten odcinek, naprawdę mi się podobał yy, ta można powiedzieć rzucenie yy, biednego Martina w rzeczywistość angielską, kiedy on jest przyzwyczajony do tego, że w Polsce jest źle, że się narzeka, że jest no normalnie. Lepiej nie mówić jak a, jest. Był właśnie jakiś taki to, trochę nieswój, a opowiadał też o tym y, pasie startowym, że niestety w Modlinie muszą z, całe lotnisko zrobić od nowa cały pas. On nie może wrócić, ale jednak niedługo będzie w Polsce i będzie tak sobie podróżował. Polska, Anglia, Anglia, Polska. No, droga, to jest sens życia. No miejmy nadzieję, że mu się to uda, ale ja tak yy, zauważyłem u niego, że on jest tak zawiedziony, bo za bardzo nie ma na co w Anglii narzekać, już na siłę znajduje problemy. Tak, założenie konta nie stanowi problemu, yy, znalezienie... Właśnie tam, tam z tym bankiem były jaja, że przychodzisz w Polsce do banku, chciałem założyć konto, no to proszę już i tam kroją cię, prawda, na 50 złotych, proponują ci jakieś duperele. O nie, no, nie najpierw to, to trzeba one formularze wypełnić. A w Anglii to nie ma takich proto. Dzień dobry, chciałbym mieć pan konto. Dlaczego? Ma pan firmę? Jaką firmę? Gdzie jest siedziba? Z czym się zajmujecie? Jakie, jaka jest konkurencja? Może jakiś kurs bezpłatny? Może tutaj by się pan poszedł coś doszkolić? Martin jest pełen podziwu i jest generalnie w szoku, że to nie jest tak, że chce założyć konto i już, tylko dyskusja jest co pan robi, dlaczego? Może panu tutaj pomóc? Może doradzić? No dziwna sprawa. Za darmo chcą coś pomóc. No natomiast... Pojawia się też Marcin y, Cejrowski, nie. No Cejrowski, pan Cejrowski się pojawia i ja przejdę może do teorii chaosu, free energy, ponieważ jeszcze nie A jesteśmy w połowie. Witamy Roberta, który chyba wreszcie się do nas dozwonił. <słuch> Witamy Cię, Robercie. Jak y, żyjesz, można powiedzieć, z dala od mikrofonu? Czy dobrze z tym? Dobry dzień, dobry, bo nie wiadomo kto tego o której godzinie słucha. Tak, udało mi się w końcu połączyć z Wami, co wcale nie jest łatwe, jeżeli ktoś wejdzie sobie na stronę TopCastoponu, to, telefonu, to y, tych linków tam nie rozezna, a do tego są problemy, o których chyba nie mówiliście, że y, na Firefoxie nie można Was słuchać i takie same problemy ma Jacek Kuchmistrz. Jacek Ym... ma zawsze problemy, tutaj akurat, y, y, bo on... Dobra, nie dobra, jefoksa, dobra, on, dobra. On, on... Już. On ma y, Ape'la. ale ten ten temat, to, i to jest drażliwe. Tak, tak, no, z Ape'em Ape to są dodatkowe rzeczy, ale napisał mi, że na Safari już działa, więc Safari to jest przeglądarka od Ape'la, więc, więc tam działa. U mnie z kolei działa odsłuchiwanie na Chrome, natomiast na Firefoxie nie. No i tak, chciałem się przywitać. Yy, chciałem w ogóle coś powiedzieć, na temat yy, właśnie przed chwilą poruszony, bo nawet nie wiedziałem, że Martin jest w Anglii, tak? Tak, tak, jest, Matti, tak. Jest. No to ja, ja tutaj jestem bardzo, bardzo mocno zapropany, nie słucham spotkańców ostatnio, bo nie mam na to czasu, e, ale to ciekawa informacja. E, a, a jak w Anglii jest? Tak, tak, tak. mówił Robert, ci słowa, nawet mówił, że jakby ktoś chciał z nim piwo wypić w, w okolicach Londynu, to żeby się do niego zgłosił, to jeszcze przez parę dni będzie, więc korzystaj i spotkaj się z nim. No tak czy inaczej, nie mam czasu, więc nie będziemy w Londynie, ale... Faktycznie tutaj jest tak, że pomaga się ludziom znaleźć pracę, zrobić cokolwiek, nie wiem, uruchomienie firmy w Anglii to jest taka, żeby nie mówić za długo, bo wiadomo, wasza audycja, ale uruchomienie firmy wygląda w ten sposób. Wpadam na pomysł, teraz sobie lampkę wina mam o, nie wiem, czy słychać, takie coś. I, I w każdym razie y, chciałbym uruchomić tą moją firmę. To i w tym momencie założyłem firmę właśnie teraz. Y, I teraz jak to wygląda? Y, Także ja w przeciągu miesiąca, czasu muszę zgłosić, y, znaczy muszę, powinienem zgłosić to do odpowiedniego tam rejestru jakiegoś. Jeżeli w przeciągu tego miesiąca okaże się, że coś mi nie wyszło, źle przemyślałem i tak dalej, to nawet nie mam takiego obowiązku. Mało tego, ja przez... Y, Wiele miesięcy albo nawet rok wcale nie muszę płacić podatku, jeżeli nie przekroczę pewnych zysków i tak dalej. Więc żeby, żeby teraz nie, nie mieszać, bo ja nie jestem w tym specjalnie zagłębiony, ale wiem jak te, technicznie to wygląda, to tutaj naprawdę państwo bardzo mocno pomaga, aby zacząć działać, aby być człowiekiem, który otworzy swój własny biznes, rozkręci, da ludziom zatrudnienie i tak dalej. Także być może w Polsce jest to kompletnie niezrozumiałe, ale tutaj to po prostu funkcjonuje ja się wcale nie dziwię, że Nigel Farad wcale nie chce być w Unii Europejskiej z Polską, jak to ostatnio powiedział, ale tutaj nie chodzi o to, że on nie chce być z Polską. On nie chce po prostu być w ogóle w Unii Europejskiej i ja całkowicie go rozumiem, bo Unia Europejska, jak wiadomo, wszystkim dookoła przychodzi. Chociaż to troszeczkę dygresja nie jest związana zupełnie z podcastem. Dzięki ale za ten. Bardzo, za ten ale bardzo, bardzo dobra. Eee, tutaj jeszcze wszystkim słuchającym polecam korzystanie z Tunina, korzystanie z linku, które podaliśmy. Nie wiem dlaczego mamy niekompatybilność. Część osób może słuchać, e, niektórzy nie mogą słuchać. Głównie to są osoby będące na zachodzie. Nie wiem co się dzieje. Eee, Okazuje się, że no niestety mamy problemy, ale może jakoś je jeszcze uda nam się rozwiązać. Sesja się skończyła, jak tylko podratuję swoje zdrowie, to rozwiążę wszystkie nurtujące problemy, które przeszkadzają wam w odsłuchiwaniu naszego radia. A Maciej, powiedz w ogóle jak ci poszła sesja? Jak na razie 5-5-4, ale jeszcze czekam na wyniki. To Także... kurde, pogratulować! No ale to trzeci rok. Dobrze. Może prze przeskoczymy dalej do podcastofonu, bo my jeszcze nie jesteśmy w połowie nawet. Gratuluję. A, no słuchaj, no przecież zaraz słuchacze tęsknili za rozgadanami podcastofonami, więc to co najlepsze dla naszych słuchaczy, a szczególnie na żywo, czyli czwórka redaktorów w jednej bandzie. Robert, Maciej, Paweł i Kogut. I, cho ha, ja mam i, chociaż, I chociaż to nie jest ten Robert, ten którego się spodziewają, bo ten Robert magiczny to jest 420, który być może sobie gdzieś tam słucha w Czechach, jeżeli go tam śniegiem za bardzo nie przysypało i prędko mu nie, nie odcieli. Ale wiecie, wiecie co, ja mam takie pytanie, w sumie takie oficjalne pytanie do słuchaczy, jeżeli, jeżeli ktoś wysłucha sobie tego podcastofonu, bo wydaje mi się, że właśnie siłą podcastofonu jest to, iż omawiasz wszystkie podcasty, które się ukazały. Wszystkie, oczywiście te aktywne podcasty, które mamy w katalogu, że one są odsłuchane przez redaktorów, omawiane i wydaje mi się, że to jest właśnie siła podcastofonu i ciekaw to jestem nie, zdania. To nie jest mocną pracą tak naprawdę. Ale ciekaw jestem właśnie zdania osób, które są odważne na tyle, żeby napisać komentarz pod odcinkiem, aby się wypowiedziały, bo Wiadomo, przeczytać sobie tam opis do odcinka, to może każdy. A, a tutaj cała ta magia podcastoponu, która przez w sumie parę lat już była tworzona i którą teraz dzielnie Maciej z, z kogutem tak no, ciągną dalej, plus dodatkowo oczywiście osoby. Ja nie chcę nikomu umniejszać, więc nie wymieniam każdego po kolei, ale te osoby, które to robią, to naprawdę poświęcają masę, masę czasu na odsłuchanie, bo sama realizacja to już jest Problem, ale to odsłuchanie wymaga wiele godzin yy, łażenia ze słuchawkami. Y, i, I wydaje mi się, że, że właśnie ta cała siła podcastoponu to jest właśnie to, że my tego słuchamy. Tak, Znaczy, ja teraz ostatnio nie słucham, dlatego nie nagrywam i, i nie pomagam co ja Ale chyba będę musiał z wielą pogadać, żeby ci w końcu przymusiła do tego słuchania. Wiola słucha tak naprawdę więcej ode mnie A u mnie to wynika też Robert, podobnie... nie ma problemu Oddajesz nam Wiolę na jeden wieczór W miesiącu, na live'a Zapraszamy ją do nas Ty będziesz ale siedział obok, niech, niech Wiola, wiola cię wiola... zwiąże Zaknebluje, a my sobie porozmawiamy Z Wiolą Tak, ja, ja, ja, wiola, bardzo wiola, wiola, ci powie. ja bardzo chętnie Ja bardzo chętnie, ale Wiola nie lubi swojego głosu i. No i ja, ja nie wiem prawek. Słuchaj, ty brzmisz przy niej jak stara szafa Wiola ma fajny głosik, ładna kobieta, no, mm. cud miód Viola Wiola może mówić głosem kamaczynam, nikt się nie będzie krzywił. <grym> Niech mówi jak chce, byle była z nami. Przynajmniej... E, dobra, ciągnijcie dalej. No, dobra, to wchodzimy, na czym Maćku schenęliśmy, bo jak zwykle to pilnujesz tego harmonogramu, bo ja taki rozgadany jestem zawsze tam, nie wiem w co mam ręce włożyć. Teoria chaosu, podcast autorstwa Claude Monet pod tytułem Free Energy w 2012 roku to jest jak zwykle długa teoria chaosu wycięta z Radia na Fali, w której m.in. możemy usłyszeć o fundacji Cashe, o nowych wspaniałych źródłach energii, które niestety okazują się często oszustwem i o zimnej fuzji. Nie mogło też zabraknąć stałego słuchacza. Słuchaj, jak ja usłyszałem tego stałego słuchacza, jak on tam zadzwoni i powiedział, że tak naprawdę każda energia jest wolna, to mi się scyzoryk y, otworzył w kieszeni. Po pierwsze, y, y, y, ja rozumiem, że y, Free, czyli ta darmowa energia, przepraszam, nie wolna, darmowa, ta darmowa energia dla niego to jest wszystko to, co on może wziąć, spalić, zjeść, przemielić, nieważne. Że u dla niego się liczy tylko koszt. Tak? Te ja ci powiem jedno: wejdźce pod ziemię i spróbuj coś za darmo wyciągnąć z niej. Wszystko do A, Państwa dźwięk, należy. jest podejście: ty powinieneś napisać do zakładu energetycznego, że ty jesteś zwolennikiem Free Energy i od dzisiaj prosisz, żeby ci nie wysoko faktury za ten produkt, który ci dostarczają, bo to wszystko jest Free. Słuchaj, ale wiesz to ja jestem przekonania, że Amerykanie specjalnie ukrywają free energy. Pomyśl, co by się stało z ruskimi. Jakby ruskie nagle nie miały komu gazu sprzedawać. Gazu, ropy, nie tylko. No, zaraz, zaraz byśmy mieli e, sowiecki sojusz, który by szedł i maszerował po nowe zegarki. No i weźcie pod no, uwagę, że Ameryka e, też jakimś dziwnym cudem wszędzie zaprowadza pokój, gdzie tylko wytreśnie ropa. Tak. Dobrze. co prawda. Czy jeszcze coś możecie dodać a propos tej teorii chaosu? W sumie słuchały jej się dobrze, była dosyć ciekawa, ale jak zwykle po wysłuchaniu tej teorii chaosu ja mam tylko takie jedno wrażenie. No dobra, fajnie, a gdzie ja to mogę kupić? Ja myślę, że możesz to kupić właśnie w Radiu na Fali w piątki o północy. Po północy. W każdym razie przez, przejdziemy może teraz do kolejnego podcastu, którym jest Gniazdo Światu autorstwa Godaja do Piekła i z powrotem. Słuchaj, ja to muszę powiedzieć. Ja to muszę powiedzieć, bo sobie obiecałem, że jak wysłuchałem komentarz, przeczytałem komentarz Godaja, to ja to muszę mu powiedzieć, że niech się człowiek ucieszy. No bo wiadomo, gniazdo światu to zawsze dziady dla albo komisji. Oj, oj, to jest gadaj, to się na pewno teraz się ucieszy, ale, ale to jest poczciwa dusza, tak naprawdę. Słuchaj, ja bardzo lubię Bartka. Ja cholernie lubię Bartka. Co prawda, mogę powiedzieć, że odkąd zakończył kapok, to ja już nie czekam na piątki takim utęsknieniem, jak zawsze czekałem. Prawda jest taka: albo podcastofon kastofon jego zjedzie, albo on podcastofon. <laughs> ale powiem Ci tak. Ej, to był dobry odcinek. To był naprawdę dobry. dobry odcinek. Szczególnie, że ja w ogóle tą serią, jak ona się nazywa? SimCity? Sim City? City, miasto grzechu. No SimCity. Zainteresowałem się po filmie, w którym grał ten ze szklanej pułapki, jeśli dobrze kojarzę, Bruce Willis. Hmm, tak, to dobry dzień na szklaną pułapkę, a my tak. może przejdziemy Aha, dalej. Bo, bo, podobno w Walentynki w Polsce wychodzi Die Hard 5. No to właśnie o tym mówię, to dobry... It's good day to die hard. To dobry dzień na szklaną pułapkę. Tak będzie pewnie przetłumaczone. Nie, już jest oficjalne tłumaczenie szklana pułapka 5. Ach, no kurczę. A szkoda, szkoda. Trata, nie? Minimal. No tak byłoby fajnie zaraz po wirującym seksie, to dobry dzień na szklaną pułapkę byłby, miałby moje moi typ tygodnia, myślę, moje uznanie. Ale wracając jeszcze do tego podcastu... Yy... Jestem troszeczkę do tyłu z tymi komiksami, bo ja, ja czytałem tylko jeden ten komiks, ale czekam na te Bartkowe omówienia. Ja po prostu kochałem kiedyś komiksy, bo miałem do nich taki, można powiedzieć, dostęp spod lady, bo Mama pracowała w kiesku ruchu przez pewien czas, więc tam miałem te Trollgarę, różne inne komiksy, kajkaj kaj, Kokoszy, niektóre się kupowało, niektóre się tylko pożyczało i w rękawiczkach prawie przewracało, żeby nic nie uszkodzić, bo trzeba było kupić, a, a w kieszeni to miałem do wyboru, albo kupię komiks, albo kupię książkę. No komiksy wtedy przegrywały z książkami u mnie i nadal przegrywają, ale y, udało mi się przeczytać jeden ten komiks. Ja, ja to sobie tak planuję, że ja kiedyś pojadę w ciemną noc do Bartka, padnę tam z kimś, Pożyczymy sobie od niego wszystko co ma i my oddamy jak to wszystko sobie obejrzymy, przeczytamy i będziemy tak jak on, Tacy zadowoleni, że to wszystko mają. Ja myślę, że to byłby bardzo, bardzo dobry pomysł na dziady z lasu. Przychodzą dziady z lasu po to, co ma Bartek. To co możemy przeskoczyć do kolejnego podcastu? Ależ oczywiście. Przypominamy, że jeżeli ktoś chciałby się do nas dodzwonić, to niech wyśle zaproszenie najpierw na scape.ethercast.net, bo mamy tutaj taki ogromny problem, bo się Linux z Microsoftem gryzą, czyli z Windowsem, więc y, musimy to na okrągło dodawać was, ale możecie do nas dzwonić, naprawdę możecie do nas dzwonić przyjmujemy prawie każdego y, kto się odważy do nas dzwonić Naczy, przyjmujemy każdego nieważne, że problem, ważne, że ogromny tak, dokładnie, <śmiech> e, przypominamy, że jesteśmy słyszeni na www.ethercast.net e, jest tam jeszcze czat, czyli łamane przez czat Taki więcej... czat, w ogóle taki dym, nie? To, to, to Takie zakłócenia i w ogóle ten czat działa najbardziej w Irlandii, więc jak jesteś w Irlandii, to nie dzwonię. Dokładnie. <laughs> dokładnie. A poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Możecie e, e, nas e, obsmarować od razu na Kocham Podcasting, bo ja się przerzucam, przerzucam co chwilę z Facebooka na czat, z czata na Facebook i rozmawiamy sobie o podcastingu, bo ten tydzień to był dobrym tygodniem. No... A, ty! Zapomniałem się pochwalić. A to jeszcze dojdziemy do ósmego. dobra. Tak, mów tak dalej. spokojnie. Zatem teraz e, tyflopodcast e, blogi, to jest tyflopodcast w Radio, nie tyflopodcast w radiu N, tylko tyflopodcast w tyfloradiu. W ty, ty, ty, tyfloradiu. tyfloradiu. Chłopaki, ja. dziewczyny i wszyscy stwierdzili, że chcą mieć wreszcie własne radio i tyflo nadawać. E, tak, e, tylko cały czas się zastanawiam, bo mi umknęło, co to znaczy to tyflo. A, generalnie przedrostek tyflo dotyczy wszystkiego co związane ze wzrokiem chyba, z wadami wzroku i dostępnością, tak, dostępność. Mhm. Aha, Także no. jest tyfloinformatyka, tyflo podcast, tyflografika, etc, etc. Natomiast szczególnie nie będzie, nie szczególnie, ciekawie, szczególnie ciekawie brzmi Tyflografika, nie? Dla osób, które nie widzą. Słuchaj, jak ja usłyszałem w jednym odcinku Tyflopodcastu na temat, jak ktoś oglądał sobie, jak coś wygląda na ekranie dotykowym, gdzie mu się te pałeczki podnoszą i opuszczają, to ja stwierdziłem, że oni to muszą mieć wyobraźnię przestrzenną. Ale to jest coś, czego możemy im naprawdę bardzo mocno pozazdrościć, tak mi się wydaje. E, tak, i tutaj pokazuje, że człowiek jest istotą piękną, że potrafi e, przełamać swoje, e, można powiedzieć, e, nie, nie niedogodności, słowo mi wyleciało, kurczę, nie lubię nagrywać na żywo, bo później nie ma dubli, e, swoje, do swoje, do... Słabości, czy o, swoje słabości i dzięki temu e, budować świat, oparciu o inne sprawy, ale budować go dalej pięknie, a nawet czasami pięknie od tego, który ma wszystko na miejscu. Nawet tak. lepiej niż my postrzegamy, tak? bo my widzimy my widzimy takie fizyczne namacalne, takie jak jest. To jest szare górę, tak? a jeżeli sobie wyobrazimy nawet osoby widzące, jeżeli sobie wyobrażą, jak bardzo działa na naszą wyobraźnię książka, to, to myślę, że to jest właśnie najlepsze odzwierciedlenie tego, jak świat mogą widzieć optymistycznie nastawione osoby niewidome. Ten świat naprawdę może być dużo bardziej kolorowy, dużo piękniejszy niż jest w rzeczywistości. Z jednej strony niech to będzie pocieszenie dla osób niewidzących, że ten świat, który my widzimy, on nie jest aż taki piękny. Z drugiej strony oczywiście każdy chciałby widzieć, ja wiem. Ale możemy pozazdrościć Wam, osobom niewidzącym, właśnie tej wyobraźni, dzięki której wytworzycie ten świat taki, jaki chcecie, aby był, a my tego nie za bardzo możemy zrobić, bo my go widzimy takim, jakim jest. To jest, to jest ta różnica. Robert, ale powiem jest jeszcze ci taki żart. No, ja, ja się I... tylko jeszcze wtrącę, tylko zaraz się Paweł dorzucę, bo ja jestem dzisiaj taki niewygadany, no po prostu, no. Dzisiaj opiekowałem się dzieciakami, a jak one gdakają, to mi nie wolno przerywać, żeby one się dobrze wychowywały, bla, bla, bla, bla, bla, więc ja cały dzień dzisiaj Dlatego, byłem ja od słów, by... No. I powiem tyle, że wracając do tego piękna. Robert, ja spoglądam w lustro codziennie rano, uśmiecham się i mówię, już nic gorszego mnie nie spotka. No Zydziesz, i, wiem, i, wiem, i wiem, co się dzieje dalej. No. Idziesz karmić Donalda i mówisz, kurde, jak ja jestem przystojny, tak? Tak, dokładnie. E, więc y, pepe, taki, to, dwa, dwa, żarty, dwa żarty kulinarne. Jeden jest właśnie, jak idzie gospodarz karmić świnki i te świnki, jak zawsze, jak idzie z wiadrem, tam pomy, i do nich, to ćwiczą i w niebogłosy głosy, wiesz, robią rave'ach taki, a on gładzi tą antenę na beretce, patrzy na swoje gumiaki i mówi – kurde, ale jaki ja jestem przystojny. Te świnie zawsze tak szaleją na moim punkcie. A drugi rzad kulinarny to był właśnie na temat ee, tyflo podcastu. To było na temat, że tyflot to prawie jak teflon i masz kupił, żonę nie patelnię, patelnię teflonową i ona smaży kotlety i tak tą, wiesz, tą szpatułką tak podważa te kotlety i tam szpera po tej patelni i ona mówi Nie rysuj y, patelni po teflonie! O, nie, spaliłeś, mówi, po teflon. spaliłeś, spaliłeś, to to brzmiało jakoś tak Gdzie? Widelcem? Po teflonie? No, po Sam jesteś po teflonie Tak. Dokładnie. Ale wracając Ale... może do tematu audycji, bo to był tyflopodcast, do tych którym... Drogów. Bo, bo, żeśmy odpłynęli jak zwykle, gdzie ja najbardziej lubię tym wszystkim pływać, to muszę Ci powiedzieć, że ja sobie zostawiam ten podcast w ulubiony. Chłopaki. No, chłopaki, no akurat na szczęście same facety są, więc nie panowałem głupstwa. Chłopaki pokazali nam, jak zdobywać informacje w blogu, jak prowadzić blog, żeby był interesujący. Czyli wszystko Dobra, to, to co podcaster się. powinien robić dla siebie, między innymi mhm. nauczyć się opisywać. Yy, Audycję. Nauczyć się pokazywać. Ludzie, zapamiętajcie sobie. A ja mam problemy z internetem. Haha. <laughs> retry now. No, 23. Bo chyba nie skończyło nam się. Skończyła się. Aaaa, no to stąd ten problem. No nic, to ja muszę. mówisz, że przerzuciłeś? To ja muszę, szybko? To, muszę to naprawić. Tak, ja to szybko naprawię. A, już to naprawię. tak, ale. Audycja, tak, jeszcze działa. Ja jestem, ja jestem ciekaw, jak to wszystko właśnie działa, bo skoro ja was słyszę dalej na streamingu teraz, yy, a, a... O, później nie będzie. O, później nie będzie. No. Znaczy, nie, dziwnie. I teraz jeszcze kwestia tego nagrywania, bo ja, ja nie nagrywam swojego głosu. Nie, więc... nie, nie szkodzi, nie szkodzi. Ja nagrywam siebie, Maciek nagrywa siebie, więc my będziemy ładnie... Ja nagrywam, dalej, i ja nagrywam siebie i Skype'a, więc bez problemu. Okej, okay. okej, okay. Jesteśmy już na antenie? Płóż Jeszcze. Po... No. Chwilę, chwilę. Dosłownie chwilę, chwilę. O, radio ale, na fali stał so, się do, dostępne. To była świetna w tym tygodniu, to powiem szczerze, że e, słuchałem jej troszkę na ale bardzo mi się podobała i niektóre rzeczy naprawdę cenne. Odsłuchajcie sobie, wszyscy że wszyscy, którzy cośkolwiek publikują w sieci, bo warto e, znać te myki, o których chłopaki mówią i warto zapoznać się z tą audycją, bo naprawdę Oprócz tych informacji, które podają, jak w ogóle blogi działają, to jest garść takich cennych porad, które możemy my, hmm. jako podcasterzy, jako blogerzy, wykorzystać. Dokładnie, Maćku, powiedz nam, kiedy będziemy Dobrze, na antenie, to... a byśmy mogli na nowo rozpocząć omawianie naszego kochanego dzieła podcastowego. 80, 81. To będzie teraz będzie live. Streaming cały tak. czas leci, ale nic nie słychać. No bo akurat wypadliśmy. E, e, leci, leci, leci, jakaś muzyka. No bo muzyka tak, tak, muzyka tam będzie. Uwaga. I akcja. Czy już jesteśmy? Chyba nie poszło. jesteśmy. Mam nadzieję, że jesteśmy. E, witamy ponownie i proszę napisać na czacie czy nas już y, słychać. Halo, halo, halo, halo. <śmiech> tu halo, halo, halo. Ale cieszo, halo, poczekajcie, dziękuję. ja mam przynajmniej 10 sekund laga. Hmm. Jeszcze muzyka u mnie leci. Robert, tobie tylko lagi w głowie. Tak, <śmiech> niech no, tylko to wiela usłyszy. A to będzie, bo my to puścimy, uwierz nam Robercie. No i dobrze, i dobrze, to jest gówniana muzyka, ale jest teraz i... I co? I, i, I czekam i słucham i zobaczymy. nie, jest nie, i nie ma. Muzyki nie hmm. ma, ale nikogo z was nie słychać. O, to było to, to, to bardzo niedobrze, zaraz no tak zobaczymy. Niestety się... został dziwnie ustawiony e, ten... E, le, le, podcastofon, myślałem, że podcastofon jest dwugodzinny. Wiesz, myślałeś, podłączę... że zmieniłeś. A, no widzisz, no ja jestem niestety chory i... no i nie bardzo cokolwiek Dobra, widziałem. ja zaraz coś wrzucę w ramówkę i zaraz zajdziemy na to. A chory student to jest naprawdę już to tragedia. Bo nie dosyć, że mam masę rzeczy do zrobienia normalnie jak jest zdrowy, to jeszcze do tego jest chory. No, no tak. I wiem, czym, I wiem o czym mówię. Panie, to jest wszystko. Chore. Czekaj, już dodaję podcastów on live. Wejdziemy za jak będzie 23.05 23 hmm. za minutę. Dobra, no ja ja wam, ja wam powiem jak coś usłyszę, ale mówię, mam przynajmniej 10-15 sekund laga. Jeżeli chodzi oczywiście o edycję, bo na Skype to pewnie normalnie Ale to w Skype w jest, Dobra, y, to jest, więc y, za chwilę będzie za minutę, bo y, y, na Master Stream'ie jesteśmy i zaraz powinniśmy wejść. Y, już za chwileczkę, już za moment. Zostało zwiatek, nam 30 sekund. Za 30... Kręcić, tak jest. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. podcast online. Podcast Of On Live, Podcast Of Live, I, oh i, i, takie, I takie właśnie wpadki są najfajniejsze, bo to jest normalna amatorska audycja i wracamy do korzeni podcastingu, od tego się wszystko zaczęło tak naprawdę. Czyli jak powiem teraz dupa, to nikt tego nie usłyszy, tak? Ale I jak, jak już się, teraz powiesz... to jest I wracamy, proszę państwa, wr wróciliśmy, przepraszamy za opóźnienie, moja wina tym razem bije się w piersi. Jak słyszeliście, moja klata jest błogata. I wracamy do omówienia blogów. Blogi... podcast, tak pracę, bardzo... podcast, blogi. Tak, podcast o blogach. Tak jak już wspomniałem, ja bardzo sobie cenię ten odcinek. Zostawiam go w sobie ulubionych, bo ja się dużo nauczyłem o tym, jak szukać informacji. Jak opisywać to, żeby ktoś mnie zrozumiał. I od razu wam powiem wskazówkę dla wszystkich, którzy używają Wordpressa. Tam macie w zakładce narzędzia publikuj opcję, dajecie wypis i cały artykuł. I kopiujecie do wypisu tylko kilka rzeczy, a w artykule wstawiacie zdjęcia, linki i wszystko. I nie zaśmiesa nikomu RSS-a, bo ktoś, kto będzie chciał wiedzieć więcej, to sobie to przeczyta. Tak, dokładnie I... to samo Oby, dobra, możemy dobra, powiedzieć, jeżeli ja chodzi o podcasty. Tak, I dzięki temu wszystko będzie ładnie, ślicznie, pięknie i cudownie. I powiem tak, dobry to był podcast. I co byście wy na ten temat dodali? Mi się ja podawało. No nawet, nawet można publikować np. przy pomocy maila, czyli piszemy maila o określonej treści i z tego możemy zrobić np. wpis na WordPressie, jeżeli chodzi o blog. I dużo, dużo porad, dużo takich informacji naprawdę przydatnych, gdzie każdy, kto prowadzi bloga czy właśnie podcast, może z nich skorzystać, może dowiedzieć się, jeżeli nie wie wszystkiego, a nikt wszystkiego nie wie, jak właśnie publikować, jak skorzystać z tego mm, systemu, z tego silnika, jakim jest Wordpress, jakim jest e, Blogspot i jak to wszystko zrobić tak, żeby słuchacze mieli fajne informacje, żeby dobrze was było można subskrybować, dobrze słuchać, dobrze czytać wasze blogi. Świetna audycja. Panowie nie wspomnieli o czymś takim jak FeedBurner, o czym ja bym chciał dodać, ale to nie jest temat na podcast podcastofon, bo tutaj skończyliśmy właśnie omawiać tyflopodcast pod tytułem blogi, a teraz czas na 24 wpis dziennika pokładowego, czyli Michał Ochnik, tym razem mówi nam o serialu Metal Harlan Chronicles, czyli serialu, który najpierw powstał jako komiks we Francji i odzwierciedlał postanowienia pewnej mniejszości, pewnego ruchu pankowego Natomiast później Amerykanie pożyczyli sobie ten pomysł i oprócz komiksu zrobili również serial i właśnie o tym Michał opowiada nam w odcinku dziennika pokładowego, to jest również 30, 31 minut 50 sekund, prawie 32 minuty. Dobrze by się słuchało ten podcast, ale ci muszę powiedzieć, że o ile przy poprzednich jego omawianiach, to przynajmniej miałem jakiś punkt odniesienia, bo przynajmniej jeden odcinek oglądnąłem, to tutaj byłem zrozpaczony, bo nie miałem żadnego, można powiedzieć, odniesienia i tutaj mi tego brakowało, obejrzenia tego odcinka. Dlatego jeżeli macie możliwość, znajdźcie sobie przed omówieniem tego odcinka albo zaraz po ten odcinek filmowy i oglądnijcie. Czy jeszcze coś chciałeś Paweł, dodać? No tutaj stała się dobra rzecz, że Michał w końcu ogarnął sobie RSS-a i można te odcinki pobierać i słuchać sobie ich na przykład w drodze, tak jak ja czy Jacek Kuchnicz słuchamy sobie właśnie podcastów. I Michał bardzo fajnie mówi, polecił ten podcast. Ja już mu wrzuciłem parę tematów, o których mógłby porozmawiać, jeżeli chodzi o tematykę właśnie Science Fiction, którą się zajmuje. I ja jestem zagorzałem słuchaczom tego podcastu, bo naprawdę miała, dobrze mi się słucha i powiedziałbym, że życzę mu powodzenia i wszystkiego dobrego i czekam na te właśnie odcinki, o których na te tematy, o których mu e, wspomniałem, bo fajnie gada. No, Michał rss się już jakiś czas temu, zresztą pamiętam, że chwaliłem go chyba w styczniowym live'ie, także mm, tak, jest tak, to tak. bardzo Albo pozytywne. na pewno w, w ostatnim, który prowadziłeś i muszę Ci powiedzieć, że to jest pokazanie, jak pozytywnie działa czasami krytyka, że długo dobijaliśmy się od tego rss i wreszcie Michał zmęczony napisał na Facebooku w grupie Kocham Podcasting. Pomóżcie, pomóżcie, żeby przestali mnie opierniczać w podcastofonie. I, i teraz go możemy tylko chwalić. Ja bym chciał do niego teraz o coś przystać, ale musi, musi sobie zasłużyć. No. I powiedz mi no, teraz... tylko rzecz, którą mógłbym jeszcze doradzić Michałowi, to żeby popracował troszeczkę nad tymi głoskami, takimi, e, które by, mogą robić takie właśnie podmuchy i jeżeli nie ma jeszcze gąbki, to żeby się w nią ale naprawdę fajnie się tego słucha, chłopak ma gadane, wie o czym mówi, przede wszystkim to jest bardzo ważne i ja powiem szczerze, to jest jeden z nowych podcastów, który mi bardzo pasuje. Z tegorocznych takich e, podcastów, które się zaczęły ukazywać to jest mój faworyt. Michał, powiedz mi teraz, że podcastofon nie jest opiniotwórczy, a jeszcze tak by the way, to e, weź tam od żony, dziewczyny, koleżanki, czy kto kogo tam masz pod ręką po prostu pończochę. No i naciągnij ją na, na ten mikrofon i, i już będzie o wiele lepiej. No dokładnie. Ja może dodam tak od siebie, trącę się w słowo w tym momencie. kiedy się Retrasi, pokazali swój piękny wynalazek. Nie wiem, kto zrobił, czy Arek, czy Adam, ale taki piękny kawałeczek drutu, na którym właśnie była poncocha dotypiona. I, i, I to jest właśnie to. Mhm. I muszę Wam powiedzieć, że to jest tak zwany pop-filtr. Bardzo dobry, bardzo pomagający, bo te głoski właśnie te bardzo uderzają. To są PB one są takie wargowe, nie wiem jak, jak to się tak dokładnie omawia, to nieważne, poprosimy jakiegoś znawcę, który lubi się o tym rozpływać i kiedyś może omówi o tym i puścimy o tym podcast, ale to pomaga. Zresztą sam mam na mikrofonie teraz dodatkową gąbkę naciągniętą i o wiele bardziej mi wszystko się polepszyło, mimo że on ma wbudowany własny filtr wewnątrz. I Czyli może... Pamiętajcie, dodatkowe gąbeczki, dodatkowe filtry, bo to nie szkodzi. Najwyżej nauczycie się mówić troszeczkę głośniej, albo pokochacie zbliżenie z gąbką. I to a może, a Adren... że... powrót do tematu. Jeszcze. Można. No proszę, Można? proszę. Jeszcze jedna rzecz, właśnie e, powiem Wam szczerze, że e, te wszystkie takie błędy, jeżeli chodzi o technikalia, to każdy sobie dostrzeże i postara się poprawić je później ale jeżeli dobrze ktoś gada, a Michał tutaj dobrze gada w tym przypadku i muszę go za to pochwalić, to tutaj on dojdzie do, do jakby technicznej poprawności z czasem, ale warto go posłuchać, bo naprawdę chłopak dobrze mówi, wie o czym mówi i miło się tego słucha i to należy podkreślić. No tak, tutaj masz, masz Pawła rację. Ja zawsze mówiłem, że nawet jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, to choćbyś mówił do patyka za 10 zł, to i tak znajdą się słuchacze. A jak znajdą się słuchacze, to myślę, że przyjdą chęci na lepszy sprzęt technicznie, a może nawet tak, ktoś to, to dyrejanie zarzuci dyrejanie z kieszonki. I będziesz chciał, będziesz chciał poprawić jakość. I to jest właśnie to. Mhm. A my może wrócimy do tematu. Przejdźmy teraz do słuchowiska, którego autorem jest Filip Szerecki. I tutaj w katalogu pojawiło się jako przedział rozmów, natomiast jest to słuchowisko, które nie jest przypisane do konkretnego show. Ono się pojawiło do, w, na blogu Filipa, czyli szare, z tego co pamiętam. I tytuł słuchowiska to następne stulecie przebudzenie. I to jest. to myślę jest mój typ tygodnia. Jest bardzo ładnie nagrane. O, i dobra, to było, ja nawet skomentowałem świetnie nagrane, świetnie pomontowane taki z pomysłem i z przekazem. Też bym się przychylał, że to jest bardzo fajna produkcja. Podcast był bardzo krótki, ponieważ tylko dwie minuty, jednak słuchałem go chyba ze trzy razy, ponieważ no, mm -hmm. zaciekawił mnie, naprawdę. Muszę przyznać, że był bardzo intrygujący i no trzeba tak, się wymaga mówiłem, zastanowienia. Tak jak mówisz, to były dwie minuty zaledwie, ale też słuchałem tego trzy razy i tam są smaczki jest tych ścieżek chyba kilkanaście i daje do myśli i naprawdę Filip zrobił coś fajnego i ja bym też tował za tymią tygodni dla tego odcinka. A ja wam tutaj powiem, że jak ja to pierwszy raz słyszałem, to się zastanawiałem, przesiadli się do divisions. <głosy> <głosy> Dobrze, ale nie będę wam tego ja streszczał, bo to trzeba odsłuchać i nie jest długie. To są tylko dwie i pół minuty, a Filip ale się chwalił chwalił się, wysyłał zrzut ekranu na grupie Kocham Podcasting, jak tworzył to słuchowisko no i to było naprawdę masywne podgląd ilości ścieżek w Audacity był, naprawdę robił wrażenie, także bardzo dużo roboty, bardzo dobrze robota zrobiona myślę, że wszyscy tutaj się dają, że to jest top typ tygodnia tego tak, tygodnia. Tak, to słuchaj, że to nie jest popierdółka jakaś, tylko to jest naprawdę fajna produkcja przemyślana, dobrze zrobiona tak jak już wspomniałem przychylam się do tego typu tygodnia to ja może w tym momencie się znowu wetnę, jako osoba która nie słucha podcastów ostatnio, ale e, chciałbym zachęcić, żeby e, oddawać swoje głosy na podcasty, u nas nie ma czegoś takiego, że coś jest dobre albo coś jest złe, tylko my głosujemy na to, że polecamy albo nie polecamy, bo wiadomo, czasami są, e, po pierwsze, gusta są różne, a po drugie czasami są podcasty, których znani podcasterzy mogą wypuścić coś nieciekawego i dlatego jest nie polecamy, tak? A czasami z kolei właśnie może się pojawić tak, że mało znany podcaster wypuści jakąś perełkę i dajmy mu naprawdę wsparcie wtedy. Właśnie wtedy polećmy to, pokażmy, że to jest warte uwagi i właśnie dlatego są te, u nas te kciuki do góry i na dół, tylko i wyłącznie po to. To nie jest żadna rywalizacja, to nie ma służyć niczemu innemu, jak tylko pokazanie tego, co jest warte uwagi. Waszym zdaniem, nie naszym, bo my mamy swoje typy tygodnia, to jest to co my robimy jako prowadzący, a cała reszta to są słuchacze i yy, bo każdy głosujcie. ma szansę. Każdy ma szansę właśnie zostać docenionym. Jeżeli zrobi fajną produkcję, a takie się zdarzają u różnych podcasterów, to każdy ma szansę zostać dostrzeżony. To jest świetne. Dokładnie, nie ma można powiedzieć złych podcastów, po są najwyżej nietrafione. A ostatnim podcastem, który usłyszeliśmy 5 lutego, to znaczy usłyszeliśmy, no, ja go usłyszałem dosyć późno. Później, dużo później go usłyszałem, natomiast opublikowany został 5 lutego, jest 29. odcinek Dzikiego Miasta, czyli Świat Mojego Ojca We Mnie, czyli Andrzej właśnie za, zanurza się we wspomnienia w, podczas spaceru po Wado Wadowicach. Boże nie, nie ja Wadowice. Ci dam Wadowica. Byłem w Bochacie, ja tak. mogę w słowo? Mogę w słowo? To jest kolejny podcast, ja wiem, że Andrzej jesteś dzisiaj prowadzącym, ale ja bym chciał tutaj również skłonić się do typu tygodnia i tutaj jest kolejny dowód na to, że jakość nie zawsze e, musi być świetna, żeby dobrze się słuchało danej audycji i żeby ona niosła świetne treści. To co Andrzeju opowiadasz to jest w ogóle kwintesencja podcastingu po pierwsze, kwintesencja rodzicielstwa, kwintesencja dobrego wychowania i e, no nie wiem czego jeszcze słuchaj, jeżeli każdy by miał takie dziedzictwo jak ty, jeżeli każdy rodzic by przekazywał takie wartości, jakie ty przekazujesz swoim dzieciom, bo tak się nauczyłeś od swojego ojca, to powiem ci, że ten świat byłby lepszy. I naprawdę bardzo fajnie się tego słuchało. Ja byłem tam z wami, byłem tam z tobą w tych wszystkich miejscach, chociaż może nie wszystkie je znam, bo, bo, bo ich nie widziałem, ale to się świetnie tego słuchało i takie produkcje ja bym sobie życzył. Świetna rzecz. W I, ja właśnie, ja, I ja właśnie w tym momencie daję kciuka w górę, bo się zalogowałem specjalnie po to, aby e, Dzikie Miasto 29 też dostało plusika ode mnie. E, tak, to jest podcast, który jest warty uwagi. E, jeżeli ktoś nie słucha Dzikiego Miasta, to ten podcast powinien sobie posłuchać, a później możemy szukać inne perełki, bo tam jest więcej. E, ale ten jeden odcinek na pewno warty jest uwagi w każdym w tym tygodniu. Paweł powiedział, że nie wszystkie miejsca zna, bo nie były we wszystkich miejscach, ale myślę, że to nie jest jakiś straszny problem, ponieważ jeżeli tylko zechce nam się kliknąć, to podcast jest opatrzony zdjęciami. I coraz więcej Andrzej publikuje podcastów z dodatkiem właściwie zdjęć, co pozwala nam przeżywać jeszcze mocniej, tak poczuć się jakbyśmy tam byli z Andrzejem. Ja tylko dodam, że e, mocno się ograniczałem, bo to, była, to były dwie drogi. E, pierwsza droga była z przystanku autobusowego po prezent i po dobre piwo, o którym pewnie jeszcze opowiem kiedy indziej, e, do domu. A druga to była z domu po obiedzie, po urodzinach mojego taty na kolejny przystanek. Także jeszcze i tak wyciąłem ponad 30 minut materiału, gdyż planuję drugą część, a później będzie jeszcze oczywiście e, o świecie we mnie, według mojej matki. Ten sposobem, Paweł, się. No to się ja już się. cieszę się na następny odcinek. Jeżeli będzie na tym poziomie, na którym był ten, to z przyjemnością go wysłucham. Będzie, będzie na wyższym, bo prawdopodobnie będę miał wreszcie wiatrochron i troszeczkę wszystko będzie lepiej nagrane. No to super. Ja więcej nie mówię, bo akurat to jest moja produkcja, staram się o swoich produkcjach nie wypowiadać. Poza tym lepiej nie zapeszyć przed publikacją, bo zawsze wtedy kłody pod nogi, jak to mówią. Tak, szczególnie to jest bardzo stygmatyzujące zjawisko w świecie podcastingu. Jeżeli ktoś mówi, że coś nagra, to jest taka klątwa: nagram a i tak nic z tego nie wychodzi tak? tak samo jak ja nagrywam podcastofony zobaczcie, że ostatnio podcastofony wszystkie mają jakieś problemy techniczne w moim wykonaniu a my teraz przejdźmy do jedynego podcastu który ukazał się 6 lutego jest to odwyk odwyk o tytule lewatywa martin sobie znajduje się w parku na wietrze wiatr wieje mocno tak mocno, że aż mu kamerę chce ukraść, porwać i ta kamera w pewnym momencie nawet spotyka się, ma bliskie spotkanie z ziemią, ale szczęśliwie niewielkie straty. Natomiast Martin opowiada, siedząc w jednym z brytyjskich parków, o tym czy Jezus zażywał lewatywy i także o, właściwie obala mity, które można znaleźć na stronach właśnie poświęconych lewatywie za dużo właśnie. To ja może wtrącę w tym momencie, bo dla, czasami, czasami tak bywa, że y, do podcastofonu, czy też do podcastofonu live, czy tam któregokolwiek, w każdym razie, do takiego omówienia trafiają osoby, które wcześniej nie za wiele słuchały. i teraz to, to jest taki Martin. No, Martin jak Martin, odwyk jak odwyk i tam jakieś inne jego produkty, jak inne jego produkty. I zobaczą, że y, masa jest negatywnych komentarzy, przy Martina różnych produkcjach. Martin generalnie jest nielubiany. Dlaczego? Dlatego, że mówi prawdę. Prawda jest niewygodna. Prawda w oczy w kole. Prawda mm, jest czymś takim, z czym trzeba walczyć. I tutaj, w tym momencie macham palcami z w cudzysłowie, bo y, to nie, nie zawsze jest właśnie wygodne do słuchania. I dlatego Martin Często jest nielubiany, ale czy to ma oznaczać, że jest niewarty uwagi? Absolutnie nie. Szczególnie właśnie w odwyku. Martin stara się być poważny i odbiega od czasami prowokowania ludzi, bo w pozostałych swoich produkcjach on prowokuje ludzi, mówi, mówi, że, mówi rzeczy, które są nieprzyjemne do słuchania, ale ma w tym jakiś cel i, i tutaj nie chcę te, jego tłumaczyć. Natomiast te osoby, które nie znają Martina Alechowicza, chciałbym zachęcić, żeby spróbowały zrozumieć to, co on mówi, to, co on przekazuje na różnych płaszczyznach. Czasami mówi o Bogu, jak właśnie w odwyku i tutaj analizuje Biblię w sposób w miarę czysto historyczny, czyli czyta sobie książkę jakąś i wyciąga na tej podstawie wnioski, a czasami prowadzi polityczne, partyjne, bądź też gospodarcze i różnego rodzaju yy, nie wiem, co jeszcze nazwać czy... czasem puszcza oczko do słuchacza i tak się zastanawia czy to będzie faktycznie odebrane jako żart czy ktoś się nabierze i pomyśli, że on ma coś tak mówi. No, no i właśnie często ludzie właśnie nie rozumieją tego, że on prowokuje, że on żartuje że on, on chciałby interakcji jakiejś, tak? I, i, I to jest właśnie szansa pisania. Tak, tak ale domyślenia. niestety, Ale niestety czasami jest niesmaczny. Czasami jest niesmaczny i niewygodny nawet, ale to jest tak samo jak ze wszystkimi y, politykami, którzy odwa odważą się mówić prawdę. Y, wcześniej powiedziałem w podcastofonie, tym podcastoponie o angielskim polityku, y, który się Nigel. nazywa Nig Nigel, tak, Nigel Farage. Y, to jest jeden jeden z kilku, bo tej w Anglii jest więcej takich. Ale y, to są właśnie politycy nieludniani za to, że są otwarci, mówią prawdę. On, oni potrafią powiedzieć na przykład o tam Francuz, nie pamiętam jego nazwiska, ale y, ten Nigel powiedział, że ten Francuz to jest idiota. Czyli automatycznie nie boi się y, tych politycznych poprawności, że y, ja nie powiem, że ktoś jest gruby, bo jak powiem, że jest gruby, to on się obrazi. Ja nie powiem, że on jest czarny, bo się czarny obrazi. On Wprost mówi, tamten francuski polityk to jest idiota, to jest oficjalnie, puszczone. I ja bardzo cenię takiej osoby. Dlaczego? Dlatego, że wypowiadają swoje zdanie. Ja się nie muszę z nimi zgadzać. I znosi majątkowo ale... w inne myśli, prawda? I tak. prowokują Cię do myślenia. To jest fakt. Tak. Czasami nie odrzuca i tego się źle słucha tak na pierwszy rzut oka, ale jeżeli pomyślisz, że... Martin często robi audycje rozrywkowe i audycje, które zmuszają do myślenia. Jeżeli to masz na uwadze, to czasami tak sobie myślisz, hmm, w pierwszej chwili pomyślałbym, że to głupia audycja, ale z drugiej strony, hmm, to ma drugie dno i to faktycznie zmusza do myślenia i coś w tym jest. I dlatego, dlatego właśnie zachęcam, żeby, żeby Martina traktować troszkę w inny sposób. Ja nie chcę go tłumaczyć, absolutnie nie. Natomiast chciałbym, aby ludzie od pożyli oczy na te tematy, o których jest mowa. Jeżeli Marcin sobie powie tam coś w głupi sposób, że pierdnie dupa i tam różne takie, on mało przeklina, ale powiedz, powiedzmy, że sobie takie coś powie i my to źle odbierzemy, to chciałbym, aby ludzie zastanowili się nad tym, co zostało powiedziane, dlaczego tak powiedział i żeby sami poszukali informacji na dany temat. I to jest właśnie ten, ten klucz do zrozumienia Martina, mówię, nie tłumacząc go absolutnie, chciałbym zachęcić, aby słuchać tego, co on mówi, bo naprawdę dobrze mówi. To, że on wyjechał, o czym się dzisiaj dowiedziałem, do Anglii, to nie jest spowodowane tym, że jemu jest dobrze w Polsce, to jest spowodowane potrzebą. Najwidoczniej w Polsce jest tak źle i ci, którzy się interesują gospodarką, wiedzą, że tak jest, inni okłamują samych siebie, naprawdę. Martin wyjechał, żeby żyć lepiej. Nie po to, bo nie kocha Polski. Nie po to, bo coś tam i tak dalej. I nie wnika mi, nie tłumaczę i tak dalej. Ale skoro wyjechał, to miał taki powód. Naprawdę miał taki powód. Ale ja nie wiem, czy Martin wyjechał na stałe, czy tylko do zwiedzenia. Martin oczywiście nie wyjechał na stałe. Poza tym Martin nie porzucił Polski. Właśnie narzekał w którymś odcinku, że wszyscy wszyscy mówią, że ojej porzucił Polskę, nie? kiedy wraca do Polski, a to wcale nie o to chodzi, bo Martinowi bardzo się podoba wizja życia transgranicznego, to znaczy no wiesz, miesiąc tutaj, nie miesiąc tam tak, takie życie niezależnie od podziałów niezależnie od granic państwowych no i to, to bardzo Martinowi się nie podoba myślenie, zobaczysz, zobaczysz, odmurzysz troszeczkę, zmienisz perspektywę no jest dobre, podróże kształcą. I z tego korzysta najwyraźniej. No dokładnie, a, a, ale, tak, tak, ale wracając, tak. może jeszcze do lewatywy. Pierwszym pytaniem, które zapamiętałem właśnie z tej lewatywy, było to, czy Pan Jezus robił sobie lewatywę. Jeżeli chcecie usłyszeć odpowiedź na to pytanie, zapraszamy do odwyku. A przedostatni dzień naszego omówienia zaczyna również odwyk. Tym razem to nie jest wbrew temu, co jest napisane w katalogu Martin Lechowicz, bo mówi do nas Hubert Sodesta. No i tytuł jest jeszcze bardziej bylący, bo to czerwona pigułka, a ja latałem po katalogu za tą czerwoną pigułką, bo czas mi wskakiwał odwyk. No, ale to jest seria odwyku pod tytułem 30 klatek na sekundę. W tym odcinku Mówi Hubert nam, e, czym jest dla niego e, Biblia tak? E, tak, i mówi, jaki ma mówi, stosunek jest... wiary do uczynków. E, czym jest Biblia, jaki ma stosunek wiary do uczynków, e, co to tak naprawdę znaczy prawo, co to znaczy być zba zbawionym e, z wiary i inne takie. I tutaj e, jakby to... 10 minut krócej, to bym był bardzo dowolny. Troszeczkę mi się pod koniec dłużyło. To jest moja jedyna uwaga. Nie wiem, czemu. Tak, halo, ale... halo? Ktoś tu jeszcze słuchał? Tak, tak. Są tu jeszcze, przynajmniej prowadzący. Natomiast kolejnym e, podcastem jest Małe Filmidło. To już 39. podcast. E, tytuł Szkod na koniu. I właśnie odnośnie tego podcastu skojarzyło mi się to dobry dzień na szklaną pułapkę, ponieważ panowie... Tutaj będzie uwaga spoiler, wyłączcie, nie słuchajcie przez najbliższe 10 sekund. Panowie kończą y, tekstem pod tytułem Upadek z nieba na głowę. Dobrze pamiętam? No chyba tak, chyba tak, tak. Albo nie. No w każdym razie. E, w tym odcinku omawiają m.in. Django, Django, przepraszam jungle i no, Zero no, Dark, no, no. Dark no, no, no. 30 rozpływają się nad twórcą Pulp Fiction. Jak on to po prostu zrobił przegadany film jak zwykle, gdzie same perełki można wyłapywać, i jest problem, bo nie możesz zapamiętać tej perełki, bo wlatuje ci kolejna nowa perełka i, i nie możesz tej perełki zapamiętać, bo kolejna nowa perełka wy, wypiera tą twoją poprzednią perełkę. No tak to no jest z i... filmami Tarantiny, że je trzeba oglądać po kilka razy. No i także jaki był ten poprzedni film, który też omawiali? E, już mówię? Poprzednim filmem był e, Zero the Act 30, Czyli. To jest historia o tym, jak e, pojmano i tam unieszkodliwiono. E, Osama Bill Ladena. Tak, co? tak, tak dokładnie. I, I dokładnie zastanawiali się, który z nich dostanie więcej Oscarów i który bardziej na Oscary zasłużył. E... I też się śmiali, że no, trochę spoilerują, że na końcu ten. Sama zostanie zabity, no ale oh. w sumie, skoro taka była historia, to... Zepsuli mi radość z filmu, no jak mogli. Zresztą <laughs> to tak jest naprawdę... Hollywood i tak naprawdę nie było wiadomo, czy go zabiją. Tylko tak naprawdę to nie wiadomo jaka była... Jeżeli znacie różne teorie spiskowe. słuchajcie, oglądą one, to tak naprawdę nie wiadomo, czy on zginął wtedy, czy już wcześniej. I, i, i czy w ogóle zginął? Czy ma, że może zabili jego osobowtóra, których miał przecież wielu. A nie I na tym kończymy omówienie tego, tego podcastu, tak? No, chociaż nie, nie, nie. Ja chłopakom wbiję takie dwie szpileczki w popeczkę. E, końcówka była bardzo, bardzo słaba. Ja nie wiem, co oni tam na końcu robili, ale... Żegnali ale to się. się. <grym> tak ale, ale to się nie nalewało za bardzo to słuchanie, nie, nie, nie. Jak, jak... Mów co chcesz, Andrzeju. Ja tego podcastu słucham dosyć często w podróży. Jak widzę, że jest małe filmidła to wiem, że będę miał dobrą godzinkę za kierownicą. Ale I słuchaj, zawsze... ale mi chodzi o to, że do momentu, kiedy omawiali film, kiedy mówili o filmach, kiedy mówili o kinie, było super. A później nagle ta końcówka to zepsuła mi... Bloopersy. No, dokładnie, strasznie, strasznie. To co? Strasznie. Inwestycja, czas zacząć, czyli ostatni podcast, który wyszedł 7 lutego, a to jest podcast Ławka po godzinach, autorstwa Łukasza Aja Ławickiego. W tym podcaście znowu nam się tłumaczy dlaczego tak mało regularnie nagrywa natomiast chwali się też zakupami ale jakimi to myślę, że warto posłuchać tak, dokładnie. Ja ci warto. i powiem, pos... że najlepiej inwestować jest w alkohol, bo jest on dobrze oprocentowany. Tak. <głosy> Ale jeszcze Ci powiem tak, że tak mi się przypomniała anegdota sprzed dwóch lat, po czym poznać dobrego starego podcastera, że w każdym odcinku tłumaczy się, dlaczego nie nagrywał. <głosy> <głosy> to klasyka. Pozdrawiamy Ale... Adama ja... i Arka, Tak, za, tak? Za, tak. Za Szczególnie, że Arek na pewno nasłucha teraz. No, myślę, że Kamaszyna też możemy pozdrowić Roberta. Tak, machamy ci ładnie, machamy, machamy, czekamy na obiecane 420. Odcinków zaległych. Tak, o, szczególnie 420 zaległych odcinków. 420 zaległych odcinków podcastu 420. I jeszcze muszę powiedzieć przy ławce przy godzinach, po godzinach, że dobrze mi się to słuchało, a że akurat przez moment robiłem pewną ciekawą czynność, to stwierdziłem, że naprawdę bardzo dobrze to opisał. Jak robić biznes, żeby nie splajtować szczególnie w Polsce. Posłuchajcie. A ja Ci coś podpowiem, jeżeli coś Ci się dobrze słuchało, a jest to podcastem, to możesz sobie zawsze słuchać. Jeszcze raz. I to jest najlepsza zaleta podcastów, tak jak i telewizja na żądanie, VOD. Taki podcasty mają tą niesłychaną zaletę, że jeżeli coś jest fajne, możesz do tego wrócić, przerwać, zatrzymać. Dowolnym czasie się mnie odsłuchać jeszcze raz i to jest niesamowity plus i to należy zawsze podkreślać. I do tego wszystko to jest za darmo, tak? To też warto podkreślić, że nie musimy za to płacić. Nie musimy płacić za to, co kto myśli, co kto mówi, jaką wiedzę posiada i jaką wiedzę chce się z nami podzielić. Ale płaci za to. <głos> który potrzebny jest do odsłuchania. Ale jeszcze tak obserwuję czata i widzę, że Arek y, pisze, że on cały czas jest aktywny. Ja wiem, że Adam też jest y, od czasu do czasu aktywny, y, a y, mi, nam chodziło po prostu o taki mały szpikulec do Red Pradia, gdzie tak naprawdę kochamy ten podcast i czekamy, aż znowu będzie coś nagrane raz na rok. Mało tak, tego, słuchamy yy... zaległych odcinków jeszcze tych archiwalnych, gdzie są pewne smaczki, których już w tej chwili nie ma w najnowszych odkazach? Tak. No bo, był klimat, był. Tak, tak. To znaczy, nie, nawet. Ja powiem, może w ten sposób. Świat się zmienia i wiele rzeczy się zmienia, i bardzo fajnie, że tutaj Arek nagrywa coś z sprzętkiem. Robią to z pasją, bo oboje są zainteresowani lotnictwem, więc bardzo fajny, wypuszczają odcinek. On może nie trafić do każdego, bo kto się interesuje lotnictwem tak naprawdę, no mało osób, ale... Ja się interesuję lotnictwem, nie znam się na tym, Interesuje się, wolno mi. Tak, ale robią taką perełkę, tak? Jak, jakąś tam perełkę dla, dla małej grupy osób, ale coś y, wartościowego, natomiast zresztą radiem... to Ja z nostalgią wspominam odcinki góro, Gumowy Goryl albo Legendy Miejskie, gdzie chłopaki opowiadali, jak to było Czarna Wołga i tak dalej. To ale ale to właśnie, naprawdę... tak, tak, tak. Tak, tak, i właśnie właśnie dlatego chcę powiedzieć, że y, to były bardziej odcinki uniwersalne dla wszystkich, tak? Nie, Robercie, I... to były odcinki <śmiech> dla nas, bo my jesteśmy stary <śmiech> wapniaki, które <śmiech> pamiętają stare te czasy. Tak, my jesteśmy stare pryki, ale y, ja bym wszystko. Będę trzymał się tego, co przed chwilą powiedziałem, że y, tamta tematyka była bardziej uniwersalna, bo... Jedną rzecz muszę powiedzieć, nasze polskie podwórko podcasterskie jest takie, że w większości słuchają tego sami nagrywający, a przynajmniej jest, przynajmniej jest tak, że jest pół na pół. Mówią, że mają dobrą słuchalność później. No. A po, Nie, ja już tam pomijam ludzi, którzy nie mają wiedzy technicznej, bo są tacy, którzy mówią, że mają tysiąc ściągnięć i tak dalej. To są ludzie, którzy po prostu nie mają bladego pojęcia, jak działają boty czyli takie automaty, ale nie będę o tym teraz w ogóle mówił. Natomiast cała reszta ma tam około 100, 150, 200 ściągnięć. Są wyjątki jak kompensacja, gdzie stworzyła się już taka polityczna troszeczkę społeczność większa. Ale generalnie... Chociaż, normalnie. Robert, te liczby i tak ostatnio urosły, wiesz, powiem Ci, masz troszkę nieaktualne dane, bo te liczby i tak trochę urosły. Już dochodzą w tysiące. Ale, ale znaczy, no zależy. Nie wiem, jak to sprawdzacie. Nie wiem, ja być może, że jeżeli skończę te moje studia, to z powrotem zacznę testować. Yy, Dobrze, się, panowie. Się, panowie. panowie. Pochodzi, ale, ale nie, jeszcze yy, za chwileczkę. Jeżeli yy, będę miał taką możliwość, to no, mogę to przetestować i później dam yy, takie bardzo adekwatne wyniki, bo mogę to przetestować w pewien sposób. Yy, natomiast. Bardzo fajne jest to, że mówiliśmy przed chwileczką o Retro Radio i ja chciałem właśnie nawiązać jeszcze do tego, że tam był fajny duet Adama i Arka. Adam, który ma radiowy głos, który pięknie mówi i Arek, który z kolei ma wiedzę i który moim zdaniem i Viola tak samo uważa, który ciągnie to wszystko, więc to jest duet który powinien dalej nagrywać. tak? Adam się przeprowadził do Warszawy, nie ma czasu, bo wiadomo, w Warszawie się biega, tylko i nic więcej, ale być może gdzieś tam znajdzie chwilkę i zrobią kolejne Retro Radio, co będzie dla nas takim błogosławieństwem i, i, i poczuciem tego, że, że ten podcast, yy, podcasting generalnie yy, jest dla nas czymś fajnym. mało tego, że, o... że gdyby Red Radio nagrywało nawet raz w roku, to miałoby rzeź że, stałych fanów, do których ja bym też należał, bo to jest naprawdę podcast nostalgiczny, kultowy i jedyny w swoim rodzaju. No słuchaj, jak ja mam ich y, w RSS-ie na wszystkich moich czytaczach, ale powiem Ci tak, mało tego, chłopaki tak nagrywają, jakby się znały od kołyski. Dobrze, może... Mama tak, mama tak chciała, no. Może zanim całkiem popłyniemy w dygresję, to zrobimy ostatnie trzy punkty naszego programu. To jest, omówimy ostatni podcast, którym jest Radio Stephen King. To jest setka, tytuł odcinka Mój Pierwszy Raz. No i to jest podcast, w którym trzech panów spotkało się przy setce, no i na setkę nagrali historię swoich pierwszych razów, to znaczy jak zaczęła się ich przygoda ze Stephenem Kingiem. Z tego podcastu przy, przypomina mi się taki fragment pod tytułem e, wideo, które miało być e, powszechne, no i Mandow to nie bardzo wierzył, tak samo jak nie mógł zrozumieć jak to się stało, że radio stało się tworem powszechnym, ale poza tym opowiada nam też Łukasz Labuda, Feldampf e, oraz Skóra e, opowiadają nam swoje historie, dużo smaczków, także ciekawy podcast, myślę, że też nominacja do typu tygodnia, ale o tym za chwilę. Ja ale, bym jeszcze tylko... Co... Ja, ja myślałem, że my też przysadł co się dzisiaj spotykamy. Ja już mam nawet nalane. No, yy... no, no ja, ja jestem chory, ja, przykro. Ja to nawet więcej. Ja to nawet więcej, bo yy, mam może mniej procentowy alkohol, ale w kieliszku mam zdecydowanie więcej niż setkę. No. Yy, ale powiem wam tak. Ja bym im dał tylko jedne takie życzenia. Chłopaki, 100 lat nagrywania takich podcastów. <laughs> A jeśli dla nich trzeba to, ta... to. to się nie zakończy, prawda? No, mam przez nadzieję, tak, że, nie że, będą, że, że nie będą i... tacy jak Godaj i nie powiedzą, że hej, tu setka, koniec projektu, projekt zamykam. Zresztą, nawet jakby tak, taki cyrk odstawili, to myślę, że e, podobnie jak Godaj, byłoby im trudno odciąć się całkiem od nagrywania jako takiego podcastu. Ale no, życzę bardzo długiego życia, przynajmniej jeszcze 100 odcinków Radia Stephen Kinga. Jak jest tu... Ale Jakieś tam były dywagacje, jak to chłopaki e, w czasach, kiedy były kasety wideo i Magnitowidy, jak zdobywali te mm, horrory, jak oszukiwali rodziców, żeby obejrzeć jednak te książki, e, te horrory, żeby zdobyć te książki. Ach, polecam, no to właśnie na czym on był soczysty. Był soczysty, był milutki, był fajniutki i, i nawet nie wiem, kiedy te to 100 to odcinków przeszło, a... Wiesz co, ja się nie spodziewałem, że można 100 odcinków ciągnąć o horrorach, a szczególnie, jeżeli głównym horrorem, to tam jest Stephen King. Znaczy yy, no, głównym prowodyrem do tego. Horroropisarza. Nie będzie hmm. jak Felix, ale 100 odcinków pękło, a jeszcze na drugie 100 spokojnie będzie tematów, prawda? No słuchaj, no, ale trzeba jedno przyznać, no, yy, że... że, że tak, one mają tak gadane, jak King jest płodny w horrorach. To I może to jest teraz... To większy komplement. Może teraz szybciutko podamy topy miesiąca i przejdziemy po nich do typów tygodnia. Czy ktoś jeszcze ma otwarte topy miesiąca, czy, czy ja mam tutaj służyć za e, narratora i, i wy, wypunktować te topy, aby po prostu się ustosunkujecie do tego? No, będziemy to, się ja się będę stosunkował. No, my Będziemy się stosunkować. Tak. Także e, oh, yeah, ruszaj yeah. się, Bruno. Odcinek 23 lotniczy Lamus to był bardzo ciekawy odcinek jak może powiedzieć chociaż je... jest pod Podpachy, jak powiedzieliśmy z Jadkiem, ale fajny ja bym tylko tego tak do końca nie nazwał lotniczym lamusem, bo większość przecież tam jeszcze lata. <grym> albo przynajmniej rozpędzają się po pasie startowym na miejscu szóstym mamy podcast, na siódmym, na siódmym było rusza się Bruno, lotniczy lamus. a na ósmym, a siedem mamy przepraszam, ja już taki jak dziwny dzisiaj jestem na miejscu Garni. szóstym mamy podcast Hochlander, odcinek 26. Holendrzy lubią część trzecia. Ja myślę, że ten podcast doskonale skwitowali właśnie Jacek z Pawłem w swoim podcastofonie. Tak, lubię takie podcasty. Podcast Brak sygnału jest na miejscu piątym. Odcinek nazywa się Bruksela, Bryssel z Bruksel, Bryssel, czy jakoś tak. To jest podcast Brak Sygnału. Opowiada o wycieczce e, Przemka Szczepaniuka i jego pierwszej, jedynej żony e, do Brukseli, właśnie. Jeżeli My chcecie usłyszeć, co można. żeby być na tobie, będziemy musieli ktoś z Brukseli No, no dokładnie. E, a najlepiej po brukselsku, czyli nie wiadomo w jakim języku, bo tam, bo tam nie mówią po ludzku. Na miejscu czwartym. Na to był piąty brak sygnału. Na miejscu czwartym mamy podcast bez nazwy. 125 odcinek Co Wolno w Wojewodzie. To nie tobie skwara. Tak. A ty, jaki, jaki, jaki, ale jaki to podcast, bo jest bez nazwy to ja nie wiem. Bez nazwy. To no tak, wiesz, jest taki skwara, co tam podobno coś tam we Wrocławiu kanałami chodzi. No. A no tam coś w garażu i tam na parkingach. Takie tam. A to jest ten, to jest słynny mechanik garażowy, o. Dziuple mm. ma, o. <śmiech> Dziuple. Ale w tym odcinku, w tym odcinku ale, ale... nie był w garażu, był na parkingu, chyba. Dobrze pamiętam? Tak, y Tak, dobrze pamiętasz. Y wyjechał, był i, i miał problem nagraniem. I chłop się gabił na niego. <śmiech> A on taki nieśmiały. To szybciutko przeskakujemy A, do podium. Nie chłop się gapi. To jakaś, to jakaś baba stara się gapi. Maciek, przyjedź nagrywać do Rzeszowa. Tu jest spoko. Tu się tylko małe dzieci gapią. Skakujemy już na pudło. Miejsce trzecie. Papa Cafe. Przegadane. Odcinek, w którym Papa przestał panować. Kamel trofi oraz inne dywagacje. Bardzo fajny odcinek. Ja bym się tutaj potablamułał jak on tym samochodem. Dobra, robicie tylko smaka. Przejdź do następnego. Miejsce drugie. Pichontarium. Pichontarium w UK. Czyli przygody zagraniczne kolejnego podcastera. Jakoś tak wszyscy ostatnio wybywają do Wielkiej Brytanii. Czyli e, bezdomny emigrant. <śmiech> tak, no, bardzo ładnie nawiązałeś do podcastów, które umarły śmiercią naturalną. Pozdrawienia <głos> dla Pichwanta. <głos> wiem, że się ostatnio przeprowadził. Weronika Werka, jego córka, pomagała dzielnie w tym odcinku. I ją też serdecznie pozdrawiamy. No, jestem ciekaw, czy wytrzyma tą presję i zostanie podcasterem jak jej ojciec. <głos> Ale wiecie to Warszawa, duże miasto. Ale jak oni się przeprowadzili gdzieś na jakąś, kurczę, małą prowincję, niedużą miejscowość w Anglii, to ja, powiem szczerze, a, tak myślę sobie, jak oni to sobie tam radzą, kurde, z dużego miasta gdzieś tam na ubocze. Życie zwalnia na to. No dokładnie, z prawego przychodzi na lewo. Ale, ale, mi się, ale mi się właśnie wydaje i tutaj chyba y, to jest taki troszeczkę klucz, bo znaczy można to na dwa sposoby widzieć, bo z jednej strony możemy zobaczyć, że Pichon chce zrobić sobie eksperyment, a z drugiej strony możemy sprawdzić, że znaczy sprawdzić, możemy spróbować zaobserwować to, iż ten... właśnie ten bieg, zgiełk i cała reszta, to co wielu osobom się nie podoba w Warszawie, mnie się nie podoba, że jemu to nie odpowiadało i też uciekł troszeczkę z tego. Więc teraz jest kwestia taka, czy on się znudzi Anglią, czy on po prostu... Doceni to. Do, znaczy nie, zrozumie, bo to, to nie jest kwestia docenienia, bo to są po prostu różne światy. W Anglii, ja już sobie tam wcześniej rozmawiałem z Pawłem i to wygląda tak, że jest taka flegma angielska. I ta flegma, brzydkie słowo, ale bardzo ładnie oddaje angielskie życie. Tu jest tak normalnie. Nie musimy zapierdzielać, nie musimy gonić, nie musimy szukać, nie musimy robić nic, nic więcej. Po prostu żyjemy. Żyjemy w swoim normalnym życiem. Tak? I teraz jest kwestia taka, że Ci, którzy pochodzą, znaczy większość, bo nie każdy, oczywiście nie każdy, ale większość, którzy pochodzą z Warszawy, przenosząc się do takiej flegmatycznej Anglii, mogą pomyśleć, że kurde, tu jest nudno, bo jest nudno. I tak naprawdę my sami musimy zadbać o własne atrakcje, a więc przestawiamy troszeczkę swoje życie po to, aby zacząć dostrzegać to, co chcemy dostrzegać, a nie to, co jest nam narzucone. I teraz jestem ciekaw, jak to dalej pójdzie w przypadku prawda bo yy, gdzieś tam zrobił krok bardzo odważny yy, i, i tak wiem, może troszeczkę za wiele i, i nie za wiele mogę zdradzić, bo szanuję prywatność, ale jestem ciekaw właśnie, jak to dalej pójdzie, tak powiem. Wlegmy się od krztusza i żyje się dalej, a podróż to jest sens życia naprawdę i dużo można się nauczyć, jeżeli zmienia się otoczenie, jeżeli się stara coś zrobić w swoim życiu. A my przeskakujemy na pierwsze miejsce, na najwyższy stopień pudła, a stoi tam Karol, barman z podcastu Bar Karola, odcinek 27, Ura. dzieci Himmlera, bardzo ciekawy podcast. Ogólnie ostatnio podobają mi się odcinki Baru Karola w formie takich słuchowisk. A... Jeśli mogę się wtrącić, to powiem, że rozmawiałem gdzieś tam poza anteną e, z barmanem. Czasami mamy przyjemność porozmawiać i on powiedział, że trochę sobie zrobił chyba kuku, bo postawił sobie dosyć wysoką poprzeczkę tymi produkcjami, e, ponieważ chce produkować au, e, audycje ambitne i teraz coraz ciężej jest mu cośkolwiek wypuścić, ale naprawdę to, co u Barmana można usłyszeć, jest sensem, jest ładnie przygotowane, jest ładnie dźwiękowo poprowadzone i są to ciekawe audycje i naprawdę ja bardzo mu kibicuję, bo jest to miłe dla ucha, ciekawe i można dużo rzeczy się dowiedzieć. Dokładnie. Z Barman tutaj nam z wszystkim zrobił kuku. Ciężko mu to dorównać. Ale, ale ja już Jako jedyna osoba, która nie słyszała jeszcze tego podcastu, a Viola już słyszała i mi powiedziała, że warto go wysłuchać. I tak samo... No, ja one, wszyscy, tak, tak wszyscy, wszyscy, właściwie, którzy go wysłuchali, którzy się wypowiedzieli, to powiedzieli, że warto go wysłuchać i, i polecają. Ja jeszcze na razie mojego swojego plusika nie dałem, ale dlatego, że daję plusa wtedy, kiedy wysłucham. Natomiast słyszałem tyle pozytywnych opinii i słyszałem poprzednie produkcje Barmana, więc w ciemno mogę polecić i w ciemno mogę powiedzieć, że warto wysłuchać i chyba wcale to nie jest przesadzone, że akurat w tym miesiącu Barman znalazł, znalazł się na pierwszym miejscu, bo pomimo tego, iż ja nie słuchałem, ale ja go chcę kwitować, to on zasłużył na to najbardziej ze wszystkich odcinków. I głupio to brzmi, no, osoba, która nie słyszała odcinka mówi, że, że, że najbardziej zasłużył, ale tak, tak wiele z różnych miejsc słyszałem o tym odcinku, tyle pochwał i tyle różnych informacji, że w tym momencie ja nie chcę, nie chcę powiedzieć niczego do słuchaczy, ja w tym momencie mówię do barmana, robisz świetną robotę. Po prostu tyle. Zrób tak dalej jest i jeden tyle. Pan, że Takie właśnie świetne produkcje nie zawsze znajdą odzwierciedlenie w dorocznej ankiecie podcastowej. Chociaż A tutaj, tak, wszyscy, no. się, chociaż tutaj no. wszyscy się zgodzimy, że to jest świetna produkcja i zasługuje na wyróżnienie. Takie chociażby jak pierwsze miejsce w danym miesiącu, jakim jest miesiąc luty. To ja, to ja może w tym momencie chciałbym przypomnieć taki odcinek, który jest jednym z najlepszych w roku nawet, podcast, który został wyrzucony już z katalogu ze względu na to, i strona nie istnieje, ale podnosi, kto jest Gural. Wszyscy znają Górala, ci, którzy słuchają podcastu, wiedzą. I tam był taki sobie odcinek o policjancie. Ja nie, nie, Ktoś mi przypomni nazwę, tytuł odcinka, przepraszam? Gliniarz z Nowego Jorku, coś takiego. No to coś takiego, tak. tak. Gliniarz z Nowego Jorku, chyba taki, chyba, chyba taki był tytuł odcinka. To jest, moim zdaniem, to jest jeden z najlepszych w ogóle odcinków podcasterskich takich 2012 roku, czyli zeszłego roku. Tak, on jest, on jest naprawdę wybitny. To jest, znaczy, jest treść świetna. Słuchając tego odcinka, my zaprzestajemy kontrolować czas. I to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze w podcastach. I właśnie taki podcast, taki odcinek ukazał się z, wówczas z Góralem, u Górala. To, co zrobił Barman, ma szansę na to, żeby być takim odcinkiem. Ale jak chcę powiedzieć, bo jest więcej takich... Andrzej wypuścił taki odcinek kiedyś. Teraz nie będę wymyślał, nie będę szukał, nie pamiętam, ale wypuściłeś Andrzej o tym... O... Jak się nazywał ten odcinek o... O Jelka, o, o tym... O Witoldzie e, Pileckim? Tak, o, o Witoldzie właśnie, jak ja miał odcinek. E, to, wiecie, był, to, to, to był w grudniu e, Ochotnik do Auschwitz. O właśnie, o właśnie, to jest... E, jeżeli mógłbym w tym momencie skorygować, no to Ochotnik do Auschwitz e, ma moje pierwsze miejsce, na drugim miejscu jest dopiero e, Gural, ale to są odcinki, które powinny być obowiązkowo gdzieś tam zaprezentowane w naszych tych statystykach, które my mamy, które my prezentujemy na, w katalogu i tak dalej, to są gdzieś tam kliknięcia osób, które się zalogowały, które lubią bądź nie lubią o czym wcześniej mówiłem. O, e do osób... Po prostu wrócić do niektórych produkcji nawet sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech lat i one I... się obronią jeszcze dzisiaj, bo niosą jakoś też, są fajnie zrobione i one, wybijają się tak, po prostu. Tak, tak, tak. One są ponadczasowe. Właśnie o to chodzi. To jest największa moc naszego podcastingu w porównaniu z radiem, bo nawet nie chcemy rywalizować z radiem. Podcasting, mocą podcastingu jest to, że my możemy wysłuchać sobie e, jakiegoś tam godaja, <gry> który lubi, jak się o nim mówi sprzed pięciu lat i to będzie, to będzie aktualne dzisiaj. Po prostu on powiedział coś, co, yy, co jest prawdą, tak? Więc to jest aktualne. To nie jest polityka, to nie jest yy, matka madzi jakiejś gównianej, jakieś inne gówna które nam spróbują sprzedawać yy, w mass mediach. Podcasting zazwyczaj prezentuje coś. Albo jest to jakiś taki audioblog. W przypadku Macieja Skwary, który robi sobie audioblogowe rzeczy, które są fajne, ciekawe i one nie tracą na wartości poprzez to, że my uciekamy z czasem. Bo możemy sobie Macieja wysłuchać po paru miesiącach i też będzie dobrze. Ale jest masa właśnie takich podcastów, które są treścią i ta treść też się nie dezaktualizuje. I ale bardzo, Robert, bardzo... ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz że te odcinki takie audioblogowe też mają swoją rzeszę wiernych amatorów i ludzi którzy czekają na to i mają, nie wiem. ktoś kto popełni taki odcinek dostaje komentarz to świetny odcinek, na no, taki czekałem bardzo lubię ten styl i czekam na więcej takiej produkcji, także każdy podcast się obroni, każdy ma swojego e, słuchacza każdy podcast jest warty wysłuchania i mm, Miejmy świadomość, że to jest coś wyjątkowego, to jest coś więcej niż dają nam media mainstreamowe i warto informować znajomych, jeżeli jesteś fanem podcastingu, warto powiedzieć słuchaj, jest coś takiego jak podcasting, może to ci jest spodoba, może to nie być dla ciebie, ale wiedz, że coś takiego jest. Nie wiem czy pilnujecie Cześć? czasu, ale zostało nam całe 4 minuty, więc może szybciutko podamy typy tygodnia. Czasu. Jest nas czterech, ale Robert nic nie słuchał, więc no, niesłuchający, milczący głosu nie mają. Ja bym chciał powiedzieć, że moim typem tygodnia jest następne stulecie Przebudzenie, czyli słuchowisko Filipa Szareckiego za technikalia, za treść. Bardzo mi się podobało. Ja jeśli mogę, to no będę na końcu. Zobaczę, to powiem. Dobrze, ja chciałem ja się naprawdę się zastanawiałem. E, miałem cztery można powiedzieć e, propozycje, ale w sumie stwierdziłem, że wybiorę tą, którą mi się słuchało najlepiej i tą, którą sobie zaznaczyłem do zostawienia. Także gratuluję Sierra Papa. No to świetnie, zwoliliśmy z obowiązku, to, był, to była świetna Oscarowa, jak to mówiłem, produkcja. Masa chłopaków przyłożyła się do tego i to jest akurat fajne i godne zauważenia, że chłopcy chcą coś zrobić, robią to wspólnie, oby tak dalej, integrujmy środowisko, a ja w tym tygodniu chciałbym, jeśli można, wyjątkowo docenić tychlo Podcast i właśnie ten odcinek o blogach. Bardzo fajna audycja, audycja naszpikowana treścią taką merytoryczną, dużo rzeczy, które możemy u siebie wykorzystać. Odnośnie właśnie tego wania, odnośnie tego, jak publikować jak blokować, jak robić podcasty. Naprawdę, naprawdę audycja. Ponad dwie godziny, ale to nie jest czas zmarnowany i ja serdecznie, gorąco polecam. A ja się, a ja się nie strącę w ogóle, po prostu muszę się zgodzić. Maciej, inaczej absolutną rację. Prowadzi audycję z. z pozostałymi prowadzącymi, tak więc bardzo chcia... to co mogę powiedzieć, to bardzo dziękuję Maciej, Tobie i Kogut, sobie też, że, że Wy to robicie dalej, że, że Wy to ciągniecie, bo tak naprawdę bez Was podcastową już by nie jest. Ja Robert, jeszcze, e, jeśli jesteśmy na antenie, to e, trzymam się za słowo spoza antenia i czekam, kiedy znowu zaczniesz nagrywać z nami, kiedy wrócisz do podcastowania, bo to jest fajny hobby i wiem, że Tobie też na tym zależy i czekam, kiedy wrócisz. Tak, wrócę, tak jak powiedziałem właśnie poza anteną, powiedziałem, że wrócę y, muszę skończyć moje studia. To jest, to jest jedyna rzecz, y, która jest dla mnie bardzo istotna. Y, wrócę. Y, Robert kamaszen też się o to pytał, bo lubi nagrywać y, ze swoim imiennikiem. Y, dobrze, więc Podcastofon póki co jeszcze żyje i... Y, E, Ernet, e, no, przepraszam, Ernet Kast, chciałem powiedzieć tutaj. I Iliaszewicza bym tutaj wspomógł, tak? E, Łukasza Iliaszewicz, który ma bardzo radiowy głos, ale w tym momencie tylko Ethercast. I Ethercast wspomagam, bo bardzo dziękuję chłopakom, że e, podcastopon wspomagają. Właściwie oni są teraz podcastoponem w tym momencie i bardzo fajnie, że, że my to robimy wspólnie, dla was, nie dla nas. Tak naprawdę nikt, nikt nic nie robi dla nas. Tylko robimy wszystko dla Was, dla krajotków. Mówili do ja Was. Chciałem już na końcu podziękować po wszystkim. To była przyjemność spotkać się z Wami i do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy za wysłuchanie. Zostało nam ostatnie 10 sekund. Przed Wami wystąpili Andrzej Famielet, Maciej Dmowski, Robert Kessling i Paweł Prokopowicz, zwany Pepe. Do usłyszenia. Tak, Na razie.